Witamy, drodzy słuchacze, w 43. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, nagrywamy w poniedziałek, 28 września, wieczór, koło godziny 21. Może zapamiętacie ten dzień, bo Facebook nie chciał działać, więc to właśnie wtedy nagrywamy bez Facebooka, niestety. Słuchajcie, 43. odcinek. W dzisiejszym odcinku będziemy będę rozmawiał z... Tomkiem Zawadzkim. Cześć, witam, dzień dobry, dobry wieczór. Będzie ze mną też Piotrek Zaborowski. Dobry wieczór. Ja mam na imię Christian Kemder, a Rafała dzisiaj nie ma, Rafał ma ważniejsze sprawy na głowie. Słuchajcie, w tym tygodniu będziemy sobie omawiać betę Rainbow Sixa. Myślę, że wrzuciliśmy wam w ogóle na, na grupę na stronę darmowe kody, mogliście sobie pobrać tą betę i sobie zagrać, my to zrobiliśmy my sobie ogarnęliśmy, więc ja z Tomkiem zajmiemy się dzisiaj w tym i wam powiemy pierwsze wrażenia czy nam się w ogóle to podoba czy nie i to będzie w temacie tygodnia być może długo o tym nie będziemy rozmawiać, ale, ale, ale na pewno coś o tym powiemy no i poza tym dowiecie się w sumie z odcinka ja chciałem trochę powiedzieć o nowej Fifie może też e, niezbyt dużo, bo wiem, e, wiem, że być może tego e, nie lubicie i e, Tomek na pewno powie o Until Down, e, o tytule ekskluzywnym na PlayStation 4. Zobaczymy, czy to w ogóle ma jest lepsze od Heavy Raina. E, Dobra, słuchajcie, więc standardowo. Ja, Piotrek i Tomek idziemy z wiadomościami ze świata. Niech zacznie nasz gość w sumie w tym odcinku, więc niech zacznie Piotrek, co, co nam ciekawego przygotował. Dobra, dzisiaj o godzinie dokładnie, z tego co widzę, 18 gdzieś, pojawiła się informacja od twórców Rodbanda, że w Rodbandzie 4 będą piosenki YouTube. Może nie dla wszystkich jest to. Jakaś szczególna informacja, ale dla fanów ma to jednak wielkie znaczenie, bo pomiędzy Guitar Hero a, a Rock Bandem zawsze była ta taka wojenka tak naprawdę na, na, na tytuły piosenek, co tam będzie w środku. Więc no, na pewno się pojawią nie tylko Cedarwood Road czy, czy I Will Follow, ale także parę innych piosenek irlandz irlandzkiego artysty. Mam, mam nadzieję, że nie skończy się to tym, tak jak to było, nie wiem, rok temu, dwa, kiedy YouTube, album YouTube pojawił się na urządzeniach Apple dla wszystkich za darmo. Aha. Mam nadzieję, e, że... Tak. E, ja jeszcze... E, to Z YouTube chyba powinien się Patryk cieszyć, bo z tego co pamiętam się ostatnią ich płytę. Tak, tak, tak, ja się cieszę. Ja z chęcią kupię Robbanda. Tak e, Zobaczy jak tak sobie porównuję tą ścieżkę dźwiękową nowego Robbanda i nowego rock -banda, i Guitar Hero, to mamy wrażenie, że po prostu e, taka... Że tak powiem, bardziej rockowa muzyka, ale dla wszystkich jest właśnie w rock bandzie, a w guitar hero chyba są delikatnie e, cięższe klimaty. E, tak ostatnio. Ja pewnie kupię obie, ja pewnie kupię i tak obie gry, bo to jest totalnie inny in, gameplay, tak naprawdę. Aha. Guitar Hero teraz się nazywa Life, i stawia na takie granie jakby koncer typowo koncertowe, żebyśmy my poczuli się, być, jak to jest być gwiazdą na scenie. A Rotman 4 jest taką grą bardzo imprezową. Tak naprawdę nie odchodzi od tego, co widzieliśmy w pierwszym Rotbandzie czy, czy, czy trzecim, który był ostatnim przecież na, na, na poprzedniej konsolę. No tak. Więc... Yy, tak, tak, tak. Yy, tylko pamiętaj Piotrze, że do gitar Hero musisz kupić nowy sprzęt. Wiem, i do tam także, więc. Nie, do Rugbanda koniecznie chyba. Ale nie mam do Ruglanda, aha, aha, w ten bo sposób. Sprzedałem do No ja to... akurat. Ja jestem no. ciekaw, bo zawsze jak jak jak grałem, bo z tego czasu bardzo dużo grałem w Guitar Hero, różne części i, i też troszeczkę w Rockbanda i jak miałem takie porównanie, to Rockband był zawsze według mnie łatwiejszy, jeżeli chodzi o granie na najtrudniejszych poziomach. Mieliście takie odczucie? Łatwiejsze, tak? Tak, jest, yy... tak o wiele tak, łatwiejsze. Tak, tak. Trzeba jedną nauszać... rzecz. Mm, no. Trzeba jedną rzecz zaznaczyć, jeżeli chodzi o, o obie gry, że do obu gier w ogóle mamy nowe kontrolery. A to jest bardzo ważna rzecz, bo zostały one totalnie przebudowane i mm, inaczej się na nich tak naprawdę gra. Trzeba się na nowo nauczyć, a tym bardziej już w tym od Guitar Hero, który wrócił do e, strasznie dziwnych. Już nie mamy pięciu przycisków, tylko trzy na górze, trzy na dole, e, jeszcze do tego są puste stramy strasznie dużo różnych dziwnych rzeczy. Ale to może no, fajnie to się, nie, to być. może bardzo fajnie być w sensie bardziej realni i będziesz grać, będziesz inaczej ręce układać tak, pasy, tak, więc tak, tak. może idą w tym kierunku. Ja, i, jest, i... Ja też myślę, że to będzie bardzo fajne. No ja w tej chwili sobie czasami podrywam w Rod Smitha, więc tam jest totalnie też inna gra, tak, bo gramy na normalnej gitarze. A powiedzcie mi, yy, bo ja to w ogóle tego nie śledzę tematu, jak wyjdzie to pewnie u kogoś program, albo pójdzie się do Glińskiego padbaru, gdzie też czasem jestem, to zapraszam może kiedyś z kimś, tam się spotkamy, wypijemy i tam właśnie gra się w rok rockbanda. I, I możecie mi powiedzieć, gdzie, są, gdzie jest więcej takich hitów dla kogoś, kto jest po prostu noga w takich klimatach wchodzi, ale rozpozna tą piosenkę. O, to znam, to znam, to znam. W Rockbandzie czy w Guitar Hero tym razem? Bo Guitar Hero zawsze była taką właśnie serią, gdzie były takie hity głośne, wydaje, wydaje mi się, że e, znaczy, mi osobiście, ja więcej e, rzeczy e, chyba mimo wszystko e, z Rockbanda ogarniam bardziej z rok będa, w, w, w tym roku przynajmniej. No, jeżeli chodzi o, o te tytuły, które są Czy Przy, Przynajmniej bardziej, o, o te zespoły, wiesz, no YouTube znasz, tak? Które w tej A... chwili zostały jakby pokazane, że, że będą, tak. No, to znaczy, z tego co mi się wydaje, to już są pewne ścieżki, pierwsze Tak, tak, tak oni jeszcze oczywiście mówią, że chcą powrócić jakby troszkę do, do tego systemu, który gdzieś tam wcześniej był, że można było wykupować piosenki, ewentualnie, jeżeli ktoś ktoś będzie chciał, ale to, to też jeszcze nie wiadomo, jak to do końca będzie. Na razie chcą zrobić pełne wersje gier i nie chcą, żeby było tak, że Wydano Rotbanda 4 i za będzie znowu Rodband 5, tylko chcę wydać jedną grę, a później tylko ją dopełniać, dopełniać jak najwięcej kontentów. No, czyli będą ci co, co tydzień nowy DLC z 10-15 piosenkami. Ale myślę, że to jest hmm. myślę, że to jest lepsze rozwiązanie niż nowe gra. No pewnie, bo mamy wybór, każdy może wybrać sobie te piosenki jakie go interesują, tak? Ale w sumie jestem ciekaw najbardziej jednej, jednej rzeczy, bo naprawdę długa przerwa była pomiędzy tymi odsłonami E, ja jestem ciekaw, czy to będzie taki ostatni krzyk umierającego. Czy, czy jednak kurczę, te gry muzyczne wrócą, bo. Ja bym sobie ale pograł. No, w tym, no właśnie, ka każdy by sobie w to pograł. Ja też bym sobie w to pograł, ale ja nie, nie spodziewam się po tym nie wiadomo e, wiesz e, jakich rewelacji, bo ja wiem co tam będzie, to będzie to samo. No nie oszukujmy się, to będzie to samo. No tak, ale widzisz, to będzie to samo, ale każdy No chce oczywiście, to podrać, że tak. To I, to, bo, bo, no. I to jest właśnie. To, czego nam brakowało. Wyszły na Xbox 360 wszyscy, czy, czy, czy na PS3 wszyscy mieli tego typu gry i wyszły nowe konsole i na dle, od, no, odkąd mamy, tak? czyli już dobre dwa lata prawie, że nie, niedługo będą, nie ma nic. Nie, nie ma prawie, że specjalnie takich gier, które można by nazwać party games, tak? Bo no, umówmy się, Road czy czy Guitar Hero zawsze były party games. Kupowało, miało się te dwie dwa wiosła, jakąś tam per, perkę gdzieś tam obot i, i, i się drało i się mhm. Tak, tak, na, tak. Na, tak. Na mi trochę tego będzie y, brakowało. A jeśli y, jeszcze wracając do poziomu trudności, bo y, Tomku pytałeś się o poziom trudności, więc powiem Ci, że faktycznie w rok będzie y, ten poziom trudności był łatwiejszy, ale moim zdaniem był bardziej, y, bardziej mi się, bardziej był odpowiedni temu, co się gra na gitarze, jeżeli mielibyśmy w, jakiś, w jakikolwiek sposób to porównywać, bo ja miałem wrażenie, że w Guitar Hero to w ogóle przesadzili z tym poziomem, bo tam odpierdzielały pier się takie rzeczy, że to szok, szczególnie w tych starszych częściach. A w Rock Bandzie to wszystko było, to wszystko miało po prostu sens i na tym najwyższym poziomie trudności, mimo, że on był łatwiejszy, chociaż też bardzo ciężki, to to jednak miało więcej sensu niż w Guitar Hero, w całej serii Guitar Hero no, to tyle o poziomie trudności dobra, słuchajcie, będziemy na to czekać to wychodzi już po, z tego co pamiętam, to w listopadzie, więc będziemy to ogrywać z pewnością jedziemy do kolejnej wiadomości a ja teraz mam dwie, więc ja najpierw powiem pierwszy, a w sumie Tomek też ma dwie ale ja już zacznę, słuchajcie, o tym Hawk'u Tony Hawk, słuchajcie, wiecie, że wychodzi Tony Hawk Tony Hawk wychodzi już niedługo i no, mamy problem z Tony Hawk'iem, bo Słuchajcie, można już, jak jesteście użytkownikami PS4 myślę, że Xbox One też możecie już ściągać Tonego hołka, który wyobraźcie sobie, że waży tylko 4,5 giga, więc ja myślę, że nie ma sensu wydawać tej gry w ogóle na Blu-rayu. że żeby... powiedz lepiej, ile one kosztują. A, poczekaj, poczekaj, poczekaj, bo, bo jeszcze dokończę. Słuchajcie, gra zajmuje 4,5 giga, nowy Ton Hawk 5 za 200 zł. Ale, żeby było śmiesznie, patch do niej ma zająć aż 8 giga, prawie 8 giga, więc mamy sytuację, w której patch jest prawie dwa razy większy niż gra. I teraz, no słuchajcie, no ja się trochę boję o ten tytuł. Co... I masz Noc... się bać? Nie, nie wiem, czy widzieliście, jak Conan O'Brien... Tak tak, tak, tak, tak, widziałem ma, tylko... No. Na filmie, widzieliście, jak ta gra wygląda? Znaczy... Znaczy ona fajnie wygląda, znaczy, jakby wypuścili no, ją wtedy to w tym starym, no? starym stylu graficznym, no to, to wtedy mogliby ludzie narzekać, ale oni zrobili właśnie taką kreskówkowatą cel grafikę i kres fajnie to wygląda. Manu... specjalnie to nie zrobili, wiem, no, to nie jest dla mnie, no szczerze mówiąc, no? poprzednie tony hałki były dla mnie fajniejsze. Ale jeszcze, o jeszcze, Piotrze, nie skreśla jeszcze tego hałka, bo, bo może ci się spodoba, no, to może, to może, no, to... No, 4 giga, nie będzie widać, bo Zobaczycie, niedługo ty, będzie sytuacja. Będzie sytuacja, że będziecie, wiecie, tak jak z Metal Gear Solid, bo będziecie ściągać w dniu premiery kB, Tak, a reszta będzie się, będzie się dociągać. dociągać. Nie, nie, nie, ale akurat tutaj to będzie faktyczna cena, znaczy cena, faktyczne ilość, ilość danych, które potrzebuje tony okno, no bo, faktycznie, jak ja ściągałem wcześniej pre-ordera FIFA, no to, faktycznie ściągałem te 20 par giga, a tutaj tylko 4, 4, 4,5, więc, e no słabo, słabo. Ja, ja, myślę, że po prostu, fakt, faktem, te tekstury będą dosyć słabe jakości. Ja zastanawiałem się w ogóle, po co taki tytuł wychodzi na Blu-rayu. Po co? on, on... W sumie mógłby wyjść na, te, na tym DVD, albo, albo, albo nawet niech wyjdzie e, e, z drapka, że sobie ściągasz. Tylko digital, tylko digital. No, no, no, a to, a to wiesz, no, ja, ja normalnie w sklepach mam Tonego Hołka, preordera można brać. Można e, Tomku brać, Tonego Hołka, jako preorder? Nie nie, nie, nie, nie mieliśmy czegoś takiego, wiesz, a, a nie wy... wiem, będziemy mieli planowarców. A, a, a u was w ogóle można brać priordery? Można brać preordery. znaczy wiesz, to zależy wszystko od wydawcy. Jeżeli ono wymyśli, że taką będzie miał preordera, no to kupisz to w sklepie, w każdym sklepie, no. Aha. A y, wy macie y, jakieś promocje w stosunku do preorderowców, czy preorder u was coś, coś mi da, y, poza tym, że będę miał tą grę w dniu premiery? W, w stosunku do osoby, która ku, kupi ją w dniu premiery. Um teraz załóżmy była taka właśnie sytuacja z hipą 16, tak? No, mm -hmm. ludzie, ludzie byli zaszokowani, bo otwierali preordera w środku było powietrze, nie? Nie było ani karteczki z kodem, niczego i co? wszyscy chcieli... No tak? to dokładnie, puste... No to słuchaj, puste pudełko jako preorder sprzedali, tak? Wie, pre wie, wiemy o co chodzi, wiemy co chodzi, no. Gwarantował ci dostęp do... gwarantował ci dostęp do edycji deluxe, który, jeżeli na dzień premiery się nie, nie pospieszyłeś i ktoś przed tobą wykupił, no to miałeś już zagwarantowaną, tak? Jeżeli zakupiłeś preordera, jeżeli nie, no to trudno. Bo edycji Deluxe jak się sprzedała, tak już teraz jej nie będzie. Nie? A mm -hmm. reszta priorytetów to wiadomo, odliczamy cenę od pewnego produktu i masz pewność, że tak na ciebie czeka. Tak? No i jeżeli no tak, kupujesz tak. cyfrowo, no to płacisz więcej niż w sklepie. To, to jeszcze jest w ogóle paranoia. Ale no nie o tym gadaliśmy, prawda? Tak, e, więc słuchajcie, Tony Hawk. E, nie wiem, być może jak stanie je, to kupię. Kupię ze względu na, na ten sentyment, który mam do tego typu gier. E, nie wiem, jak wy, chłopaki czy. Spoko no, i, będzie w plusie. No ale to, to w tym plusie to y, teraz chodzą pogłoski, chodzą pogłoski, że być może już w październiku, w sumie to, to już y, niedługo, bo to by był... niż powinni tak, podać, tak tak, tak. Więc już prawdopodobnie go. już za tydzień, a, a ciekawe czy, czy się sprawdzi to, co przeczytałem. Będzie Assassin. 4, Assassin's Creed 4 Black Flag na oh, PS4 Był nie, miesiąc wiem, temu w mi Ja już w ogóle splatynowałem to, więc Ja nawet na to nie spojrzę Fakt faktem fajnie by było w miarę No ale, ale nie, nie Fajnie by było, ale nie dla mnie już A już xboxowcy mają, więc Nie no, jeżeli chodzi o Tony Hawk, no to Ja tej gry pewnie nie kupię No, no wiecie, no, 4 giga zajmowanie to myślę, że też z jednej strony może to jest mało i można się bać, że będą jakieś niskiej jakości te ktory, a z drugiej strony może to i dobrze. Popatrzcie, ile zajmuje taki Master Chief Collection, który ma tam 40 giga, i zajmuje na dysku. No, GTA... Do tego dochodzą DLC no? i w ogóle. Chyba z tego, co wiem, z tych nowych A e, takim największym, najmniejszym tak naprawdę tytułem będzie Rise of the Tomb Raider który będzie zajmował 20 giga mm -hmm. ja, ja wam takie ciekawostki jeszcze takie gigowe powiem, że na przykład e, bardzo mało danych zajmuje e, Lords of the Fallen koło 9 giga ta polska produkcja a la, a, la, a, la, no, a la Dark Souls więc to jeszcze wiarę mało zajmuje ale mimo wszystko tam ta grafika jest jeszcze w, w miarę w porządku i bardzo fajnie się w to gra więc, a, a już o, u Tonego Hołka widzimy, że no ta grafika trochę, trochę jest średnia eee, słuchajcie, gra wychodzi 2 października w Europie doczytałem się, więc no za parę dni, chyba w piątek wydaje mi się, więc... Ale wiecie, nie, nie, nie to co od razu surowi, bo mhm. gra zajmuje mało, to już jest do niczego... Nie, nie, oczywiście, że nie, oczywiście, że nie. Słuchajcie, nie, nie, nie. tylko żeby nie to nie, nie było, było takie demo. takie sytuacje dawno temu, jak jeszcze gry były całe i nie było delce i w ogóle było fajnie grać, to y, ludzie prześcigali się, żeby zmieścić gry w paru kilobajtach na dyskietach, tak? I, i czytałem kiedyś o czymś takim, że... To jest. Dokładnie, że, że ludzie potrafią zmieścić, nie wiem, czy całego Quake'a dwójkę, czy tam... Czy na po prostu jedynkę Quake'a w 250 KB w całą grę, więc, więc może to, uh -huh. wiecie, to jest ten, może ten sam system, nie? A jeżeli jeszcze tylko mogę wrócić do tego tonego hołka, bo skupiliśmy się na grafice i na teksturach, a ja jestem ciekaw do, kogo, do jakich odbiorców jest ta gra, bo e, jeżeli, jeżeli ta gra ma zainteresować e, powiedzmy teraz dzieciaków, którzy mają manię na jazdę na desce, jak oni zobaczą tam co tam się dzieje, jak, te, jak, jak, jak powiedzmy postacie skaczą na tych zestawach, jaka jest tam fizyka nienaturalna i te inne rzeczy, że można robić wiecie, oily na manuala, na grind'a na manuala i tak w kółko, no to y, oni chyba nie za bardzo strzają o co chodzi. Y, I mi się wydaje, że oni puścili to do panów, zobaczyć czy jeszcze są, że, czy, czy jeszcze są ludzie, którzy grają i pamiętają stare czasy tych na kołków dwójki y, bo Wiecie co? Ja bym sobie pograł w to, bo to zawsze był taki teken na deskorolce. Tam bardziej chodziło o kombinacje, o, o wciskanie guzików, no kurczę. Jestem ciekaw, jak to będzie w tej części. Też, to, ten, ten klimat. Tak, też mam na to ochotę, ale, ale po prostu jest tyle fajnych premier. Było, jest i będzie, że ciężko. No Ciężko będzie znaleźć na to czas. E, zobaczymy. E, słuchajcie, e, zamkniemy to Hołka i jedziemy dalej, jedziemy dalej. Tomku, e, twoja wiadomość. No moja wiadomość jest smutna, ale z drugiej strony się cieszę z tej wiadomości, bo... bezczelny, bezczelny, no. No jest to bezczelny, no trudno, już dwa lata są konsole nowej generacji na rynku, trzeba te stare generacje za, za, zakopać i tyle, tak? Poza tym już mi się miejsce na półce robi, na konsole retro, więc no... Im szybciej, tym lepiej dla mnie. Ale do, przechodzimy do newsa, czyli e, nowy Call of Duty Black Ops e, nie będzie miał kampanii dla jednego gracza na konsolach poprzedniej generacji. I twórcy się tłumaczą tym faktem, że po prostu konsole nie są na tyle mocne, żeby to pociągnąć, żeby po prostu przedstawić ich wizję, jak ma ta kampania wyglądać. Ale ja tu teraz powiem bullshit, no bo kurczę, jeżeli potrafią wyciągnąć multiplayer i to działa, no to kurde, dlaczego nie pójdzie to na, na poprzedniej generacji, jeżeli chodzi o singla? No zobaczcie, Metal Gear Solid 5 jakoś nie ma, nie ma z tym problemu, tak? I, i, i tutaj kontynuacja tego newsa, e, taka sama sytuacja jest e, z grą, którą będziemy dzisiaj omawiać, czyli z Rainbow Six e, e, Siege tylko, że tu mi się wydaje, że chyba oni stwierdzili, że, że nie ma sensu ładować się w kampanię, bo tej kampanii też chyba na nowej generacji nie będzie tutaj jeszcze ja nie, nie doczytałem bo e, po prostu, że... znaczy, e, wiesz co Ci powiem, e, wydaje mi się, że w ogóle to, to, to trochę inaczej brzmi e, bo bo z tego co wiem, to kampania w Black Opsie będzie polegała na tym, żeby. E, Boże, e, będzie polegała na tym, że żeby ona będzie multi, multiplayerowa, tak? Więc jeżeli sobie przechodzisz tą kampanię, to przechodzisz sobie z kimś. I po prostu e, cała opcja polega na tym, że to nie będzie dostępne. I nie wiem, czy nie będzie dostępne to, że nie będziesz mógł sobie z kimś zagrać online, że nie będziesz go mógł z kimś przejść czy po prostu nie będzie całkiem dostępna ta kampania, ale z tego co mówisz i z tego chyba co faktycznie w sumie będzie to w ogóle nie będzie tej kampanii e, ponieważ ona jest nastawiona na, na multi na, na przechodzenie po prostu online e, w związku z tym Call of Duty traci przez to kampanię, a traci to nie ze względu na to, że, że oni nie potrafią stworzyć sobie, żeby jedna osoba to wszystko przechodziła, tylko po prostu nie potrafią stworzyć, żeby cztery różne osoby weszły do tego świata i roz, robiły rozpierdziel. I o to chyba w tym chodzi. A Znaczy tutaj, tutaj jest, oni to tak powiedzieli, że właśnie dokładnie tak jak ty to mówisz, że nie będzie można kampanii dla jednego gracza w parę osób grać, no, ale do... No dziwne to jest tłumaczenie, tak, jest dla. Tak, tym bardziej, że wiesz, że oni, bo oni, oni, to ogólnie sprzedają jako kampania właśnie lepsza, fajniejsza, bo można sobie grać, bo przechodzi się w tam w parę osób, tak? I, i to jest feature tej, tej gry, no ale ten feature tej gry jest, ale tylko na konsolach nowej generacji, bo na starych albo do, albo właśnie dostaną tego singla, samotnego singla albo w ogóle nic nie dostaną, bo nie będę, ben... no, no, no, no to, słuchaj, no, to dostaną taką, no. z tego, no. co czytam, tak w ogóle, w tej chwili, na na szybko, i eee, ja mi się w potwierdził, że Rainbow Six totalnie nie będzie miał singla jedyne co będzie miał, to będzie miał e, dostanie tak naprawdę trening przed samym starciami PvP. No tak, no tak. I to, to, tyle. No i to jest tak. fajne w sumie posunięcie, niech oni tą grę wydadzą, bo multiplayer się broni, to, to o czym zaraz, zaraz po, porozmawiamy, ale jeżeli oni się tłumaczą w przypadku Call of Duty Black Ops 3 tym, że, że po prostu na parę osób nie, nie można, jeżeli chodzi o kampanię dla, dla wielu graczy, nie, będzie to niedostępne, to, to jest bez sensu tłumaczenia. No skoro multiplayer będzie działać na starych konsolach tak samo, no to to, no nie wiem, nie znam się, nie nie, nie koduje gier, ale patrząc co się działo, jak to wszystko wyglądało, no to kurczę, no bordellad... Szczerze mówiąc, nie ma to żadnych przeznaczenia. No Chyba, nie. że... Mm. Chyba, że e, większość rzeczy w multiplayerze e, jest to zwykle tak naprawdę dzieje się na serwerze, więc e, to co się dzieje tak naprawdę u nas na konsoli e, nie ma jakby wielkiego odzwierciedlenia, więc e, trzeba pamiętać o tym, że pod sieciowe, to co się dzieje w single playerze może być nie mieć masa wybuchów i tak dalej, gdzie w rozgrywce wieloosobowej, no tych wybuchów wie, nie będzie. Wie, wiele rzeczy będzie statycznych nie? i tak dalej, ze względu na to, żeby jakby dane przez łącze odpowiednio przepchać. Dobra, wie, tak, więc, to... więc słuchajcie, ja już wszystko wiem. Eee, słuchajcie, chodzi właśnie tak jak mówiłem, że ta kampania jest zaprojektowana do czterech graczy i po prostu na starych generacji nie, jest, nie są w stanie to zrobić, nie są w stanie wpieprzyć tam cztere, czterech ludzików, żeby sobie chodzi, chodziły, dlatego tej kampanii nie będzie, bo została ona tak zaprojektowana, żeby można było tak zrobić nie wiem czemu nie zaprojektowali także nie można tego tak zrobić, pewnie by był gorszy gameplay i nie, by, nie byłoby tak fajnie umówmy dlatego się, nie będzie. Kinga. chce po prostu zrobić w ten sposób chcecie mieć single playera? Kupcie nową konsolę, tam będziecie mieli tam, 10,80p i w ogóle, a, i przy okazji, tam, gdzie jest droższa, nie? I, I, ten, I tyle. Jeszcze plusa trzeba. E, e, słuchajcie, e, zobaczymy, jak to będzie. E, dla mnie to nie jest dobre posunięcie, e, ogólnie, e, ale to sobie powiemy dalej i przy, do tego Rainbow'a wrócimy, ale zanim wrócimy do Rainbow'a, to ja powiem szybko o Hitmanie. E, słuchajcie, e, z Hitmana, Hitmana przesunęli. Nie wiem, Tomku, mm -hmm. Tomku, Boże. Nie, nie wiem, Piotrze, czy słyszałeś o tym eksperymencie. Tak, tak, e, tak. tak. I słuchajcie, i chyba doszli do rozum po, po głowie, doszli po rozum do głowy, tak. E, no, pochopali e, nas i, nie tak. I, i i I sobie stwierdzili, nie, no, w, w tym roku gra nie wyjdzie, miała wyjść w listopadzie, wyjdzie dopiero w przyszłym i to w marcu. E, I słuchajcie, e, Czemu? Czemu oni to e, przenieśli na przyszły rok? A przenieśli to temu, że sobie pomyśleli, że jednak tego kontentu będzie zbyt mało, jak, jak widzieli w listopadzie, a postanowili sobie, że będzie to wychodziło w tych odcinkach, nie wiem, czy co miesiąc, czy co dwa, więc e, ten czas, w którym wychodziłoby to w tych odcinkach, czy, czy znaczy co miesiąc, czy co dwa by wychodziły te odcinki, to po prostu one, te, oni te odcinki już rzucą do tego momentu, jakby był marzec, więc e, dostanie się trochę po prostu więcej tego kontentu już na start. Nie będziecie musieli e, ma mieć prawie pustą grę i czekać ten te, te miesiąc czy, czy drugi na ten content, który dojdzie, tylko po prostu już będzie trochę więcej tego contentu. I o to w tym głównie chodzi. I dlatego przesunęli tą premierę, bo obawiają się, że gracze ich będą hejtować, a i tak będą ich hejtować. Eee, tak mi się Mówię wydaje. Się. W listopadzie też mamy w co drać, tak. więc ten Hitman ma. I jeszcze w, w marcu, trochę... marcu wyjdzie chyba z tego, co mi się wydaje Drake. Numer 4, więc... Eee, nie... Tak... Niech oni pamiętam. nawet nie próbują, a już są zapowiedziani na, na marzec, więc no, będą mieli ciężko z, z Drake'em. No ciężko, no, ale umówmy się, w listopadzie było to o tyle też ciężko by było, Te, też by było ciężko. Ciężko by było, bo mamy Ilarę i Fallouta 4 już na samym początku, to są, będą wielkie gry i nikomu się nie będzie chciało kupować Hitmana tylko po to, żeby czekać na, na jakiś walony odcinki. Tak, ewentualnie mogliby zrobić tak jak Dying Light wychodził, czyli pod koniec stycznia. To jeszcze była jakaś taka w miarę sensowna data, a tu w marcu, no, no zobaczymy, może ich jeszcze raz przeniosą. Jeszcze przesuną, jeszcze przesuną. E, dobra, słuchajcie, to wszystko, jeżeli jeśli chodzi o wiadomości ze świata Jedziemy szybko do naszej sprzedaży Słuchajcie, sprzedaż w UK Z 28 września, więc mamy Pierwsze miejsce FIFA 16 Drugie miejsce Nie czytam, trzecie miejsce Forza Motorsport 6 Czwarte miejsce Skylander, Superchargers, Piąte nowy Metal Gear Solid 5 Szóste nowy Pro Evolution Soccer Siódmy jest Mad Max Ósme GTA 5 Dziewiąte Call of Duty Ghosts o Boże, Code of Duty Ghost Dobrze przeczytałem, tak I dziesiąte jest LEGO Jurassic World Tak moi drodzy, nie ma Minecrafta eee... Tak, i to co ominął Krystian to było Destiny Detail O Boże, no, tak Chciałem to ominąć Musiałem to no, zrobić Tak. Podobno coś mi tam wyszło, ale ale i tak w to nie będę grał. E, więc słuchajcie, e, nie ma tutaj e, jakichś e, dziwnych rzeczy. E, może tylko dziwi Destiny i będziemy jeszcze dziwiło, e, co, co tydzień e, będziemy dziwiło. Nie powinno cię dziwić. No umówmy się. No, no, Osoba się nowa za 240 dostajesz tyle kontentu no chłopie. Ale w ogóle dodatek nie ma platyny. Zobaczyłem, że ma chyba 12 pucharków tylko. No nie, nie, nie ma platyny, to nie, nie, prawda, nie ma, nie ma. no ale ja wiem, że ty jesteś właśnie no, od, ja od platynowania, znam, no. ale umówmy się, Destiny, rozumiem, dla osoby, która kupiła pierwszy raz, to teraz tak naprawdę ma za 560, tak? tak tylko, że, tylko że to i tak bo, chyba, bo ta wersja z wszystkim, to ona chyba droższa jest, bo, bo to... 240 zł. Kosztuje już ze wszystkim. Ta legend, Legendary, jeżeli dobrze pamiętam, ja akurat podam na szybko cenę z It's Botswana. Tak, tylko, że, tylko czy to będzie wersja ze wszystkimi dodatkami? Tak, lege, Legendary to Taken King, ten, czyli ona zawiera Redestiny, rozszerzenie do Taken The Dark Below i House czyli of Fools. Wszystko? W, no? Wszystko? I u mnie w sklepie, czyli Tata Rytlama mała, i y no. <laughs> e cena 216 zł. No to, no, to, no, to, no, to, no to już w miarę. No, no to słuchajcie, no jeżeli kupiliście rok temu Destiny, to w tym roku też musicie kupić, bo jak To nie, po prostu hejtujcie i nie kupujcie, nie, nie kupujcie tego, co jest. Bo no to tak, ale sensu. to muszą... Po prostu sprzedajcie tamto, sprzedajcie tamto i kupcie sobie tą nową wersję, żeby mieć wszystko. Tam to tamto sprzedadzą za 30 zł, albo 40. A, e, chciałem powiedzieć, że po prostu bez tego dodatku raczej się w tą grę nie nagrać, więc, e, więc w sumie gracze Destiny są w miarę inteligentni, i co roku muszę wydawać 200 zł, żeby w ogóle móc grać w tą grę. Activision <tryfian> dobrze, dobrze poleciało. Ja mam nadzieję, że za rok też fajni Destiny, będą, mam nadzieję, że ją kupią. I tak co roku będą pompować w dwie 200. W sumie to tak. Bardzo mnie to cieszy. Gra, mam myślących graczy. No i słuchajcie, Forza Motorsport 6 to jest jedyna w sumie gra, która w sumie jest ekskluzywem. E, fajnie, fajnie e, Metal, jeszcze fajnie Metal pi piąty ma piąte miejsce Więc fajnie, niech ludzie grają w to jak najdłużej Bo to jest naprawdę genialna gra Zresztą mogliście słyszeć w naszych ostatnich odcinkach Nasze ochy i achy. E, No ten Ghost faktycznie na dziewiątym miejscu dziwi na, na Naprawdę mnie dziwi Jest Advanced Warfare, zaraz wychodzi kolejny Black Ops 3 e, Betka pomału, pomału się zbliża więc dziwi mnie to miejsce no i Minecraftu w końcu nie ma No ludzie w końcu sporo za chwilę ci się pojawi Lego Dimensions a no tak przecież wychodzi A Lego Dimensions ale wychodzi przecież StarCraft Story Mode znaczy boże StarCraft ma Minecraft Story Minecraft, Mode więc, więc zaraz Minecraft znowu Minecrafty Minecraft będą no, czyli se. myślę że sporo osób to to kupi, nawet z takiej czystej ciekawości, więc słuchajcie, sprzedaż jest taka jaka jest, zobaczymy co będzie się działo dalej jak to zwykle bywa, pewnie FIFA będzie gości tu najdłużej słuchajcie, jedziemy do naszego tematu tygodnia, słuchajcie, no temat tygodnia jak już mówiłem na początku z Tomkiem ogarnęliśmy sobie nowego Rainbow Six'a nowego Rainbow Six'a szóstkę Sidja, słuchaj Tomku, zanim, zanim zaczniemy o tym, to może powiedzmy chwilkę o tej kampanii, e, słuchaj, no ogólnie, czy twoim pomysłem, czy twoim zdaniem, e, ty Piotrek w tym też możesz wejść do rozmowy, czy waszym zdaniem e, brak tej kampanii to jest plus czy minus? Wiesz co, jak dla mnie brak tej kampanii to, to, to, to jest dobre posunięcie, bo jeżeli oni dopracują to, co teraz mają, czyli grę przez internet z innymi ludźmi, no to będzie naprawdę fajna gierka. Chociaż z drugiej strony patrząc na to, co tam można robić i jakie tam akcje nieraz odchodzą, to trochę szkoda żałuję, bo wyobrażam sobie taką taką kampanię ala film jak był kiedyś ten SWAT oddział specjalny tak no po prostu parę misji powiązanych fabularnie z jakimś głównym powiedzmy bohaterem i planowanie akcja i pełno wiórów w powietrzu kul latających i kolejna akcja no kurczę fajne to mogło być jak dla mnie znaczy ogólnie rzecz biorąc jeżeli coś tam zabierają, czegoś nie ma no to chyba zawsze będzie gorzej. Eee, więc e, szkoda, szkoda, szczególnie że te właśnie Rainbow Six miały rewelacyjne te kampanie. Przecież e, chyba każdy kto grał kiedykolwiek w Rainbow Sixa, to grał kampanię. E, więc e, nie wiem, czy pamiętacie, jak się wchodziło do tego menu dowodzenia, miało tych swoich ludzi. Ci ludzie przecież jak zginęli, to już więcej nie, więcej nie wracali. No tak. Brało się zawsze ten sprzęt, tony tego sprzętu w różnych kombinacjach i przygotowywało się do misji, dostawało się raport, co gdzie, jak, kiedy. I po malutku sobie szedłeś tą drużyną, miałeś trzy, trzy cztery drużyny, alfa, beta, brawo i sobie rozkminiałeś całą tą planszę, jak gdzie, co, e, którą drużyną najpierw czy coś. To było zajebiste, to było zajebiste, no mi się to osobiście bardzo podobało, no teraz e, będzie to zupełnie inny Rainbow, myślę, że myślę, że nie spodziewałem się, że wyjdzie Rainbow Six, w ogóle marka, która raczej wychowała e, graczy singlowych i bardziej nastawiona była na singla, wyjdzie kolejna część nastawiona tylko i wyłącznie na multi, e, to mnie jak kompletnie zdziwiło, czy dobrze, moim zdaniem nie, Później powiem, czemu nie. Eee, Piotrze, a co na, ty na ten temat myślisz? A moim zdaniem to jest dobre. Ja, ja na to patrzę z perspektywy mm, informatyka, tak? czyli tak naprawdę trochę programisty. Mm -hmm. I wiem, ile czasu zajmuje tworzenie różnych rzeczy, tak naprawdę, jeżeli chodzi o kod. I praca nad kodem sieciowym to jest praca nad najtrudniejszym kodem, tak naprawdę, do odarnięcia. A umówmy się, Ubisoft nie ma najlepszych sieciowców, tak naprawdę podobnie jak i jej tak było, nie? To nie są jakieś super, super goście od tworzenia kodu sieciowego, no. ale z drugiej strony nie mając kampanii singlowej, i móc się skupić tylko i wyłącznie na jednej to jest dużo lepsza. Zawsze tak hmm. było. To, to już było widać przy takim Wolfensteinie. Popatrzcie, Wolfenstein był genialną drogą, nie miał multiplayera. I nic nie mówi, że tam nie ma multiplayera i to jest zła droga, pomimo że wszystkie drogi po kolei miały multi. Teraz idziemy w drugą stronę. Pojawia się Rainbow Six, yy, który mówi: my nie, da my nie dajemy singla, bo tak naprawdę uważamy, że nie jest potrzebny. I dobrze oznacza to, że my chcemy się skupić na multiplayerze i chcemy wam, wam graczą dać najlepszą rozrywkę multiplayerową. Więc moim zdaniem to jest jeden z lepszych ruchów Ubisoftu od, od dawna. Eee, po tym w całym, co się działo już w poprzednim roku z praktycznie od Unity, przecież Ubisoft podupadł wszystkim drogą I, i ma teraz mają szansę odzyskać twarz, tak naprawdę, właśnie dzięki Rainbow Sixowi, nie? E, tak, e, słuchaj, ale wiesz, bo to by było trochę na takiej zasadzie, że e, bo moje pytanie brzmi, czy jeżeli miałbyś do wyboru tylko singla, dostać starego, dobrego Rainbow Sixa, czy nowego Rainbow Sixa, który jest nastawiony tylko i wyłącznie na multi, to co byś bardziej wolał? I powiem ci szczerze, że wyobrażasz sobie też taką sytuację, że dostajesz Skyrim'a. Chcesz nowego Skyrim'a? Czy nowego Skyrim'a online, który, który jest sobie, tak? A nie, to to no, jest inna rzecz. To, ale wiesz, wiesz i mnie no. dla mnie specyficznie, ja jestem osobą, która gra w single, nie gra w multiplayer. To, to tym bardziej Więc... powinieneś się cieszyć na starego, dobrego Rainbow Sixa. Ty osobiście. Szczególnie, tak, że że łatwo ci go zrobić to że ja mówię ja to mówię na to z, patrzę na to z perspektywy osoby która jakby tworzy kod i wie ile to czasu zajmuje i wiem ile tak naprawdę trzeba poświęcić sił żeby stworzyć dobrą grę sieciową i to naprawdę wiem wiem to też trochę z doświadczenia eee, więc no nie, polecam, nie, nie mogę powiedzieć, że to jest tak naprawdę zły ruch, bo to jest bardzo dobry ruch. Skupiamy się na jednym. Z drugiej strony dla mnie osobiście, jako gracza, chciałbym dostać Rainbow Six, który skupiałby się na singlu, tak samo, nie wiem, ze Skyrimem czy czymkolwiek innym. Potrafię wtedy singlowo. Nie dram, nie dram żadnych tak naprawdę kopów i, i, i tego typu rzeczy. bo po, po prostu nie lubię. No mhm. mogli zrobić tak, jak to zrobiło swego czasu EA z Medal of Honor, tak? Tym warfighterem. Tam inny zespół robił, single, inny zespół robił. Multiplayera, tak? Dokładnie. można, tak. ale cała no. rzecz polega na tym, ile jaki, jaki chcesz włożyć budżet w daną. No grę. ja myślę, że to jest taki I, trochę i to jest, reset serii. I to, jest to jest taki mankament, To jest taki mankament, o którym ludzie zapominają, że tworzenie gry w wielu momentach liczy się z budżetem. A, umówmy się, jej i ubi. I, to są osoby, które siedzą pod krawatem tak jak, trochę jak Konami, tylko Konami już wiecie, my się odcinamy od nich grubą trochę. oni już upadli tak naprawdę dla nas. Jej i ubi hmm. tw tworzy naprawdę fajne gry. Umówmy się, to są naprawdę dobre i fajne gry. Tylko um, lubią w popadać. Te gry są... O, Lubię w czasie popadać ze względu na to, że siedzie tam gość na górze i, i mówi, że to nam daje tyle i tyle zysku. I taki macie budżet na następną grę i nie możecie go przeprowadzić. Ale wiecie co? Taką yy, ciekawostkę no. Wam powiem, bo tak gadamy na UBI, że oni tylko robią kontynuację. Słuchajcie, jest taka gra na mobilki Game Dev Story i tam po prostu robicie, robicie swoje własne gry, tak? Macie studio, gdzie robicie yy -y. gry. I, I słuchajcie, najlepsze, najlepsze, jeżeli chodzi o, o finanse, to mi naprawdę przynosiły skwile, tak? Ja już zacząłem robić 50., 60. część jakieś inne gierki, tak? Bo to, było, bo to się sprawdzało. I to ten. Sparza się żydzie no. No, bo no. Bo tak jest. No i dlatego nie ma co przeżyć na jugi, że robi ta tasiemca, który ten... I chcą trochę odświeżyć. Tak naprawdę um... oni odświeżają tę serię, bo nie mając singleplayera, na dle gra, która tak naprawdę była cały czas głównie singlem. Ten multiplayer był, ale... To nie było to, znaczy ta gra stała. Ta, ten single był najważniejszy. Teraz oni chcą odświeżyć serię, bo widzą, że multiplayer teraz jest jedną z ważniejszych rzeczy tak mhm. naprawdę. Nie? I oni chcą dać jak najlepszą rozrywkę. No i z tego, co zaraz się dowiemy. To chyba jest. E, tak, e, zobacz tak. Piotrze, że. Znaczy. Może e, multiplayer ma też to do siebie, że. E, Wydaje mi się, że lepiej na nim zarabiasz, no bo, wiesz, jak masz do wyboru tylko i wyłącznie singla, no to tak z DLC to tak średnio, a w multi, no to wiesz, season pass od razu, jakiegoś walną, e, nowe mapki e, i tak dalej, może jakiś wir wirtualna, tak, wirtualna waluta w grze, skórki i tak dalej, na, tak. I, no, na tym można zarabiać też dodatkowo poza tym, mimo wszystko, że mówisz, że to się ciężej robi nie wiem, ja akurat do końca tego nie wiem, czy to się ciężej robi ale jak sobie na przykład przypomnę, że żeby na przykład zrobić dobrą kampanię, to najpierw trzeba wymyślić jakąś fabułę więc też jest potrzebny, też są potrzebni ludzie do muzyki też są potrzebni ludzie wydaje mi się, że głosy, iluś tam aktorów też są potrzebni ludzie, więc być może może i ten kod sieciowy jest ciężej zrobić i bardziej czasochłonny jest, ale mimo wszystko i tak trzeba za, zatrudnić dodatkowo do, do, dodatkowych ludzi do tego o singla. O Cię więc... mówię, dlatego, dlatego wyobraź sobie, że jeżeli nie masz singla to zobacz jaka kasa, tak naprawdę może zostać przeznaczona na stworzenie kodu, nie tylko kodu sieciowego, ale całe no wszystkich tak, no różnych tak. map no. i, i, i czy modeli i tak dalej, bo w, tak to wszystko musi iść właśnie na aktorów, na muzykę i tak dalej, no bo przecież na tym się skupia scenarzysta też dodatkowo, tak? Tylko, wszystko, wszystko trzeba opłacić. E, tak, ja, ja tak sobie myślę, że słabo bym działa na wyobraźnię, jak na przykład z tego co wiem, to już wychodzi ten Rainbow e, i wiem, że nie ma, nie ma kampanii, okej, okay? I na przykład wiem, że dostanę 12 map, nie? więc kupuję Rainbow'a, dwie stówy, dwanaście map, tak 12 map tro, trochę słabo mi działa na tą wyobraźnię, tak dwie dwanaście map, no, no ok, zobaczymy jak wyjdzie. E, słuchajcie, e, przejdźmy do, do tego Rainbow'a, Tomku, e, graliśmy, e, jak tam twoje pierwsze wrażenia z grą? No, powiem ci tak, jak, jak patrząc na to, jak, ile stadium przeobrażenia ta gra przez ten cały czas od zapowiedzenia prze, przeszła, tak? Bo jeszcze te Rainbow Six Patriots, bo zapowiedziane, to tam była ta kampania, pokazywali ją i skończyliśmy, była, była. Tak, skończyliśmy tak, w końcu w takim jakimś, powiedzmy sobie, stabilnym, Stabilnym pomyśle i kuczę mi się grało w to naprawdę, naprawdę dobrze, aż byłem zaskoczony, że tak dobrze się przy tym bawiłem. Zresztą, nawet jak w poprzednich odcinkach mogli, mogliście usłyszeć, że mi całkowicie hype na tą grę upadł o, o, po ostatnich gameplayach i takich innych rzeczach. Całkowicie, mhm. tak no, po prostu, no, znudziła mi się ta gra. To, co widzę, już było znudne. Zacząłem w to grać i kuczę, no jest, jest dobrze, mi się to podoba bardzo. Ok, więc Tomku, ja jestem z zupełnie innego zdania, więc rozwalmy sobie tą gierkę na czynniki pierwsze, przede wszystkim grafika, powiem Ci, że jak na mały, może fajna jest tam fizyka, bo nie powiem, że ta fizyka mi się bardzo podoba i rozmieszczenie tych planszy, tych mapek wydaje się bardzo w porządku, żeby właśnie można było e, użyć tą taktykę na różne fronty. E, to jest wszystko bardzo fajnie zrobione, ale graficznie to moim zdaniem to jest naprawdę słabe. Tak, tak. Tu się z tobą zgodzę, no bo grafika e... no to, to powiedzmy tak, nie jest zła, ale też to nie jest jakiś standard genów czy jakieś tam porywająca tak. tam dupę. Sz tak, czy nie no, jest dobra. Tak, tylko że, wiesz, no, ja mam, ja mam, ja tak na dobrą sprawę mam tą mapkę i, i tą mapkę to jest, dajmy na to, jeden duży budynek, tak, w którym się coś dzieje I, i słuchaj, no, no kurczę, że oni nie mogli walnąć więcej tych poligonów, więcej detali, więcej wszystkiego, więcej światła i tak dalej w to, e, kosztem dajmy na to tej fizyki. To też mi się wierzy, wierzy, że nie do końca tak mogą zrobić. Szczególnie, że zobacz, że masz maksymalnie 5 na 5, tak? Więc maksymalnie 10 osób może latać, gdzie w Battlefieldie otwartym do 64. I naprawdę no dla mnie ten film wygląda lepiej pomimo tej którą fizykę w sumie miał też całkiem niezłą, szczególnie trzecia część trzecia część mi się bardzo fizyka podobała, mniejsza o to więc powiem Ci, że mimo wszystko no ta grafika przynajmniej dla mnie rozczarowuje, na pewno będzie gorsza niż w Star Warsach na pewno będzie gorsza niż w Black Opsach, No, chyba będzie najbrzydszym shooterem sz w tym roku. Wychodzi coś jeszcze? Dum. Doom. Dum też będzie lepiej wyglądał. Więc szkoda, szkoda, szkoda. A powiedz mi, Tomku, strasznie mnie wkurzało to, że strasznie długo muszę czekać na to wszystko. Już pomijam, że mogę mieć jakieś problemy z jakimiś tam serwerami i tak dalej, z dołączeniem się do tych gier, ale nawet już jak się dołączyłem, to masz wybór, posta wczytywanie planszy, później wybór, 40 sekund, później rozstawianie tych samochodzików i rozkminianie, gdzie jest bomba, ewentualnie defend, czyli bronienie się, rozstawianie pułapek. Tak, pamiętasz to, tą opcję? No tak, no tak. No, no, no, no, no. E, ale ogólnie, e, no, jak rozgrywka szybko się kończyła, to znowu idziesz do lobby i czekasz minutę, tam, tam było około 40 chyba sekund, aż e, aż wybierzesz sobie klasę i znowu czekasz w tym lobby, lobby, czekasz, czekasz, czekasz i znowu wchodzisz do gry i masz jedno życie. I cała opcja polega na tym, że moim zdaniem powinno być to szybciej rozwiązane, że masz 10 sekund, dajmy na to, e, giniesz. Czy nawet jak już zginiesz, możesz sobie wybrać, e, możesz powinieneś móc grać już w tym menu, wybrać sobie już postać do następnej rundy i wtedy sobie szybko grać, a nie ja mam czekać 40 sekund i czekam, i czekam, i czekam, że dawno wybiorę, i czekam, i czekam, i już wchodzę na kontakty, bo już nie mam co robić na tej konsoli, i czekam, i czekam, w końcu wchodzę do, do gry i tak mam inne życie. E, więc chodzi mi o to, że cało to, cała ta otoczka czekania do gry jest moim zdaniem strasznie długa, zbyt długa. Jak na grę, w której ginie się i po prostu i nie ma więcej życia. No ale zobacz, zobacz. Powiedziałeś, że no. właśnie jak zginęłeś, to nudziłeś się i chciałeś jak najszybciej właśnie, wiesz, albo postać wybrać, albo coś innego. A teraz zobacz. Ja ci powiem, nie. jak u mnie mecz. Patrzyłem w co grać, Patrzyłem w co grać, jak zginąłem. No. Mi, u mnie też wyglądał właśnie w ten sposób. Patrzyłem... Y Jaka mapa, jaka mapa się loduje, więc do różnych map różne postacie się nadają, bo ja już parę postaci odlokowałem sobie. Trzeba powiedzieć też, że każda postać ma swoje... No. Umiejętności, no, i, umiejętności i to jest no. fajnie rozwiązane, nie jak w, jak się ta czteroosobowa co się goniło, ten Ben Hila dookoła z tym, z I właśnie. I nie jest to zrobione jak i Volv, że, że załóżmy mhm. medyk nie może strzelać do potwora, bo on za dużo mu nie zrobi. Tutaj tak, tutaj wszyscy strzelają, bo to jest gra o strzelaniu, ale każda z postaci ma swoje dodatkowe zalety, które mogą pomagać w wygraniu albo w przetrzymaniu fali przeciwników. Tak? Mamy różne zagłus zagłuszacze, do właśnie samochodzików. Jak taki zagłuszacz rozstawisz na, na, pod drzwiami, to po prostu atakujący nie widzą, gdzie jest co rozmieszczone, bo automatycznie wypada przepala im się elektronika. Tak, mhm. Jeżeli bronisz, masz na przykład taką postać, która ma taki, takie przy, przyssawki z kamerką, która automatycznie, jak ktoś rzuci jakikolwiek granat albo flashbanga, albo jakiś tam dymny granat, automatycznie ta wieżyczka ściąga to, te, te, ten granat, więc masz jakieś tam bezpieczeństwo. No i i powiedzmy sobie tych, później może tam powiemy jeszcze więcej o jakie są różnorodności w tych klasach. Każda ta postać ma właśnie jakieś swoje, swoje, swoje atuty. I właśnie jak powiedziałem, do każdej mapy w sumie można wybrać inne strategie, inne taktyki. Wybierałem najbardziej, według mnie najlepszą postać, tak? No i dobra, no i zaczynała się akcja, wiadomo, wszyscy się rozbiegli w swoje strony, no bo to jest gra multiplayerowa w kooperacji, żeby się ze sobą komunikować, a jak gra z ludźmi z internetu, każdy robi co chce, no i w sumie ta gra też na to pozwala i tak w sumie nie odczuwałem jakiegoś tam dyskomfortu mm, grając, no, grało mi się przyjemnie, tak? No i powiedzmy jest ten, jest, ten, jest ta faza ataku, tak? Ginę, no dobra ginę i w tym momencie co mogę robić? Mogę przełączać się na kamerki i oznaczać ludzi atakujących bądź broniących, i tym samym pomagać mojej drużynie. Ja dostaję dodatkowe punkty za oznaczenie przeciwnika, a moja drużyna wie, z, którego, z, której, z której strony nadciągać będzie atak. Tak? I takie rzeczy bardzo pomagają, bo po prostu jak zostaje jeden na trzech albo tam dwóch na czterech, to każda dodatkowa sytuacja, gdzie, każda informacja dodatkowa, gdzie znajduje się przeciwnik, gdzie, gdzie on zamierza iść, gdzie przejdzie, to jest po prostu taki atut w naszą stronę, że, że no ta gra aż prosi się o zespołowe działanie. I, I na przykład ja grałem w to, że nawet jak zginęłem, to nie, nie czekałem, nie chciało mi się wracać do menu, grać od nowa, tylko ja dalej się bawiłem dobrze, po prostu pomagając swoje drużynie. Mhm. Słuchaj, bo ja tego nie zauważyłem. Czy to jest zależne od klasy, czy po prostu jak zginiesz, to każdy może tak robić? Każdy może tak robić. Po prostu musisz dłużej przytrzymać to, to, trójkąt, to... i wtedy właśnie zaczyna się oznaczać przeciwników, tak? O, to być może tego nie zauważyłem. Z jednej strony to jest fajne, ale z drugiej strony jest to trochę nie fair w stosunku do tych drugich. Znaczy to w sumie, sumie wyrównanie. Jedni tak? drudzy, no tak, jedni drudzy mogą tak robić sobie. To też żeby rozgrywka się szybciej kończyła. Powiem ci szczerze, że tak, te patenty są niektóre naprawdę fajne. Ja w ogóle miałem wrażenie, jak w to grałem, że to jest najbardziej kamperska strzelanka, w jaką grałem. Autentycznie. Ze względu na to, że masz tylko jedno życie. E, masz jedno życie, giniesz e, I musisz czekać aż mecz się skończy Więc e, ja po prostu jak miałem czegoś bronić To ja po prostu siedziałem i broniłem I, I czekałem aż przyjdą No bo wyjdę, wyjdę, zginę I, i będę musiał czekać całą rozgrywkę I się, że tak trochę się obawiałem e, Można się trochę fajnie poczuć w to grając e, Więc e, wydaje mi się, że nigdzie się tak nie kampi jak w tej grze E, tak, e, fakt, faktem, e, m, bardzo fajnie e, akurat to dam na plus. Bardzo fajnie z, e, są zaprojektowane te wszystkie mapy. E, tam, e, naprawdę, jak macie pomieszczenie, w którym, dajmy na to, e, jest bomba i są jedne drzwi i drugie drzwi, to e, w jaki sposób można się dostać do tej bomby? E, niekoniecznie przez drzwi, bo ja, ja, ja tak sobie, a dobra, będę przycelowany na jedne drzwi, tam już drugie drzwi są zaminowane. I co? I przez, i przez ściany, normalnie przez ściany strzelają, strzelają, do ciebie i mnie zabijają. Przez ściany. Więc, słuchajcie, ta gra ma bardzo dużo możliwości i to jest na pewno jej bardzo duża zaleta, że wydaje ci się, że wszystko jest ok, a tu, a tu, a tu nawet nie wiesz skąd giniesz. No dokładnie, Więc, no. To jest fajne, bo no. nie, nie możesz takiej, wiesz, w większości strzelanin na internet, to głównie największą, największą przewagę nad przeciwnikiem zdobywasz w momencie, kiedy znasz mapę na wylot, tak jak to było kiedyś w Quake'u, że po prostu całą tak, mapę tak, potrafiłeś tak. Na, biegnąc tyłem przebiec, tak? A tutaj właśnie jest ten wariant dodany, że, że no, nigdzie praktycznie nie czujesz się bezpiecznie, dopóki nie zrobisz sobie osłon. Jeżeli nie wzmocnisz ścian, co też trzeba powiedzieć, nie możesz wzmocnić wszystkich ścian i nie masz, nie, nie masz jakąś tam nieograniczoną ilość ilość tych wzmocnień, tylko trzy wzmocnienia na ścianę albo, albo, albo nieskończoną ilość wzmocnień na, na drzwi, co swego rodzaju to jest powiedzmy taki znacznik, który nam pokazuje gdzie, gdzie, gdzie, gdzie się przeciwnik w tym momencie zakrada albo gdzie idzie, bo po prostu słyszymy albo widzimy taki powiedzmy radar, mhm. ale to jest właśnie fajne, że nawet jak znacie mapę na wylot to macie tą przewagę podczas komunikacji z nimi ludźmi. Także na przykład ktoś wam powie, Ej, oni idą od piwnicy, to już wy wiecie jaką przybrać taktykę. Albo na przykład jak ataku atakujecie, możecie wspinać się, e, wspinać się na, na, na, na boki budynków, tak? wbijać się przez okna, możecie e, kodnygdację, góra, dół, rozwalać ścianę. No po prostu możliwości to są niezliczone. I, I co jest fajne, na początku po prostu nie umiałem w to grać. I z każdą kolejną godziną spędzoną w tej grze ja wymyślałem coraz bardziej Coraz bardziej efektywne taktyki i coraz, coraz lepsze, lepsze akcje mi wychodziły. Tak? Jak w momencie, kiedy się odblokuje na przykład jedna klasa z postaci, jedna postać ma taką klasę, gdzie masz taki wielki młot i ten młot za jednym uderzeniem automatycznie wyrywa ci wielką dziurę w ścianie, w drzwiach, gdziekolwiek to uderzysz. I mieliśmy taką sytuację, jak byliśmy odwróceni do góry nogami na boku budynku, na linach. Ja uderzyłem z całej siły tym młotem, wyrwał wielką dziurę w ścianie, obok mój kolega rzucił dwa flashbangi do środka, przeciw automatycznie stali się ślepi, a my w tym momencie obydwoje wleciliśmy w, w, w to pomieszczenie, rozwaliliśmy paroma kulkami, wygraliśmy całą grę, wygraliśmy chyba w ciągu powiedzmy 20 sekund, tak? Takie sytuacje tak, można tam robić. Tak, tak, tak. I to, i to właśnie Tomek o tym chciałem powiedzieć, że miałem, słuchajcie, no dajmy na to, bo tam był tryb, w którym w pierwszą rundę dajmy na to atakujesz, drugą rundę bronisz i trzecią rundę atakujesz. Eee, to jest w takim przykładzie. I słuchajcie, i tą pierwszą rundę jak atakowałem, to chyba ona trwała do końca. Do końca i nam się yy, i, i chyba jedna osoba przeżyła, druga runda broniliśmy, a trzecia runda znowu atakowaliśmy. I to trwało 20 sekund. I właśnie to, to, to, to co Tomek mówisz, eee, szybko wspinanie się na budynek granat, do środka, cztery osoby akurat stały, On, oni jeszcze e, dopiero co e, te pułapki wszędzie stawiali, bo nie spodziewali się, ciach, e, giną e, i nawet nie wiadomo kiedy i to właśnie było bardzo fajne, e, tak, chciałem jeszcze o czymś, o jednej rzeczy powiedzieć e, z tym Rainbowem, e, kurde, widzisz, nie pamiętam wiem, że jeszcze w tej becie nie, nie wiem, czy grałeś, bo akurat mi się nie chciało tego odpalać, tam miałeś opcję żeby zagrać do, do, do czterech graczy z komputerem odpalałeś ten tryb? Nie, nie, wiesz, bo ja najwięcej czasu spędziłem właśnie w tym pierwszym technical test no ja tak samo, no ja właśnie, tak, też, też, też ale w sumie no cieszę bo... się, bo teraz, nie wiem, czy słyszałeś ale dużo ludzi narzeka, że tam nie można się połączyć, że są problemy z matchmakingiem także, że jakieś dziwne mam, problemy, mam, których mam. właśnie ja nie miałem i mogłem Byłem właśnie pobawić się tą grą, więc, więc tego się By, być, być może miałeś przed wszystkimi, bo, bo wiem, że ty miałeś jakoś wcześniej tą betę, a ja jakoś teraz. Wczoraj czy przedwczoraj mi sobie pograłem, więc, więc mam problemy chyba, chyba zbyt dużo osób. gra jak, jak zwykle lubi, ma problemy z serwerami. E, bo za dużo osób tam wchodzi e, czekaj, bo chciałem jeszcze jeszcze powiedzieć o jeszcze jednym o jednej grze, e, po, powiedz mi jak e, e, granie i współpraca różnych kompanów. Czy wygląda to tak jak na, na tym trailerze, który był, był pokazany dwa lata temu? No, oczywiście, że nie, ale, ale z drugiej <laughs> strony, z drugiej no. strony, jakbyśmy na przykład mieli pełną wersję i byśmy, byśmy sobie tutaj właśnie tak jak siedzimy, rozmawiamy, wszyscy razem pograli, jeszcze byśmy Rafała odciągnęli od Metargi Solid i, i byśmy naprawdę poograli ze sobą, to myślę, że takie aukcje, a akcje byłyby bez problemu do odtworzenia, a nawet byśmy sami swoje własne taktyki robili, bo ja na przykład grając, grając odblokowałem sobie tą postać z młotkiem i ja się czuję idealnie z tą postacią, no po prostu ja bym wchodził mhm. na pierwszy front, ale wycofując się przeładowując na przykład magazynki ty byś wchodził łączy, z podniesioną tarczą, osłaniając chwilowo nas, Rafał, Rafał złóżmy by wyskoczył za ciebie z shotgunem o, w tym momencie zmuszając przeciw do, do skrycia się i w momencie byśmy w trójkę w, w, w, po prostu do, do, do pokoju się dostali, i byśmy, no kurczę, tak, wiecie, ta gra musi, ta, ta gra powoduje, że musicie z, z, zmienić myślenie, tak? Trzeba się przedstawić na inne myślenie, bo, bo na przykład e, jesteś przy ścianie, co zrobić, jak, jak, jak, co zrobić, żeby wiedzieć, że przeciwnik się zbliża do was? W innej grze no, no, no nic nie możecie zrobić, a tutaj możecie po prostu walnąć kolbą w ścianę i zrobić dziurę, przez którą będziecie widać. E, widzieć przeciwnika, tak? Jak on będzie się zbliżać, mm. ładujecie serię w ścianę, zabijacie go. No kurczę, no bardzo, no tak, bardzo tak, mi się tak, podoba tak. ta gra. E, tak, tak jest. Słuchaj, e, bardzo dużo dają te umiejętności, prawda? E, bo tego na ogół w strzelankach nie ma, prawda? Jak masz e, e, na ogół w strzelanki, no to masz tam jakieś e, umiejętności, ale nie aż takie, które które są, które w taki znaczący sposób mogą, mogą pomagać tobie i twojej drużyny, bo tam chyba każda z postaci ma sporo tych umiejętności. Z tego co widziałem, to około w sumie dwóch, trzech, Wiecie, yy, ja ci yy, powiem, ja yy, miałem yy, cztery ale... postacie mi się udało odblokować i to były to... różne postacie. Miały powiedzmy sobie takie umiejętności atakujące albo defensywne. Na przykład no ja, ja grałem, no nie wiem czy to jest ten młot, to jest defensywna, czy, czy powiedzmy sobie jakaś atakująca funkcja. No mi się to podobało, bo pozwalało mi to bardzo szybko wchodzić do pomieszczeń. Tak? Nie musiałem bawić się z podkładaniem C4, nie musiałem bawić się z łomem, żeby rozwalać przeszkody, tylko po prostu Waliłem tym młotem w drzwi i wchodziłem do środka, tak? Jak, jak, mm. jak to na żywo można zobaczyć, jakieś tam akcje policji. Ale też można łączyć ze sobą umiejętności, na przykład broniący mają tą kolczatkę, co się rozwija. Taki drut, drut który mm. rozwijamy, który spowalnia każdego, kto wejdzie w to, w tym nas samych. To też jest bardzo fajna sprawa, bo jak rozłożymy kolczatkę w nieprzemyślanych miejscach, no to sami sobie możemy zaszkodzić. A druga postać ma takie urządzenie, które wytwarza prąd. I jeżeli druga postać podłoży to urządzenie pod kolczatkę, to automatycznie robi taką pułapkę z prądem, w którą jak po prostu wejdzie przeciwnik albo my wejdziemy, no to jesteśmy rażeni prądem i praktycznie no, wystarczy huchnąć i, i nie żyjemy, tak więc no, no, ta gra ma naprawdę duży potencjał, ale, ale, ale jeżeli no. Je czy no, trzeba grać zespołowo, to będzie się naprawdę fajnie bawić i wykorzysta się tę grę stuprocentowo. Jeżeli nie będzie się tak robić i każdy będzie tak jak w Call of Duty chciał jak najwięcej mieć fragów czy tam killsów, no to ta gra będzie dużo tracić na swoim uroku, bo no, gra pozwala na, takie, na taką grę, że po prostu bierzesz karabin, idziesz, biegniesz i zabijasz i nawet nie musisz żadnej bomby rozbrajać, ale to nie jest sens w tej grze. tak A jak Tomek, tobie się grało z randomami? Da radę? da radę fajnie w to grać tak jak powinno, tak jak była koncepcja tej gry z randomami, czy, czy niestety trzeba mieć ekipę. No da radę, da radę, no bo nie musisz nigdzie wchodzić pierwsze, tak? Możesz poczekać, możesz oceniać sytuację, możesz zmieniać swoją taktykę w zależności od tego, jak inni grają. Z tego co zauważyłem, ludzie tam naprawdę próbują grać tak jak gra, gra chce, tak? No po prostu wcielają się w postacie, nie ma czegoś takiego jak Call of Duty, że każdy jest, jest po prostu mistrzem zabijania i biegnie pierwsze i ginie po sekundzie tutaj no ludzie próbują różnych taktyk próbują wykorzystywać tą grę i no kurczę, my, wydaje mi się, że tak zostanie, bo bo to jest największa przyjemność w tej grze, bo strzelanie samo w sobie nie jest jakieś specjalne tak? no bo ta fizyka nie wiem czy można mówić o fizyce w jeżeli chodzi o strzelanie, ale odczucie, że tak. odczucia mhm. strzelania bardziej, powiedzmy, mogą przypominać takie gry jak, jak Killzone, jak Far Cry niż jak na przykład Battlefield. O, chodzi mi o prędkość poruszania się. Też, też, też, też. też. Ja... To samo zauważyłem Tomku. Dokładnie, więc tam strzelanie w sumie jest drugorzędną sprawą, bo tak jak powiedziałeś, ty, y, ty bałeś się wyjść z pomieszczenia, kampowałeś i to jest bardzo dobre posunięcie, bo ja jako terroryści też po prostu od razu na dupę widziałem swoje, swoje buty, karabin, raczej karabin, shotgun przygotowany przed drzwiami i tylko czekałem jak zobaczę pod szparą między drzwiami buty z fata i żeby wysadzić, wiesz, żeby wywalić y, śród w nich, nie? więc no, mhm. no kurczę... Ja, ja będę w to grać, ja chcę w to grać. To, to nie będzie kolejny Evolve, które coś chciało zrobić i, i, i się nie udało, bo po prostu każdy chce strzelać w tą bestię, a no to nic nie daje sensu. Tu kurwa, tu, tu można grać, po prostu tak jak ja jak gra chcę. No. Mhm. E, więc tak. E, słuchaj, wydaje mi się, że to będzie najtrudniejsza strzelanka w ogóle. E, taka multiplayer, multiplayerowa, jeżeli chodzi o o, o nowe konsole. W sumie chciałem ją porównać trochę do Battlefielda czy do Call of Duty, ale chyba najbliżej będzie do jakiegoś Counter-Strike. Właśnie, tak też wydaje. to sobie zaznaczę. Wiesz, że, że po prostu no. to jest taki next-genowy Counter-Strike na konsole. Tak. E, mniej więcej taki, no, next-genowy. No, z, zobaczymy, jak to dokładnie wyjdzie. No, ja trochę. E, powiem, powiem tak. E, jeżeli chodzi, już tak e, podsumowując, jeśli chodzi o mnie, to multiplayer robi naprawdę dobre wrażenie eee, dobre wrażenie, ale ja niestety jak myślałem o Rainbow Six to myślałem też o singlu, nie ma tego singla dlatego u mnie Rainbow Sixa nie będzie eee, a multiplayer nie jest aż tak dobry żeby mnie osobiście przekonać No, ale wiem, że Tomku u Ciebie jest trochę inaczej ja lubię zabijać ludzi <głos> <głos> <głos> Czyli e, Tomek, ty chyba będziesz grał w nowego Rainbow Six'a, tak? Będę, będę, a jeszcze jak e... jeszcze, tylko taką małą rzecz lodem, bo też sobie no? to zapisałem, bo e, balans, balans gry, w sumie to jest ciekawa, ciekawa, ciekawe zagadnienie, bo tak jak grałem wydawało mi się, że chyba łatwiejsze zadanie na wygranie mają, a mała strona atakująca, bo e, w bardzo szybkim skrócie powiem czemu tak mi się wydaje, e, znaczy terroryści nie mają pojęcia skąd, gdzie i jak e, zaraz przyjdzie przeciwnik, a my atakując ich, jeżeli w porę się uda tymi takimi dronami na dwóch kółkach znaleźć e, drużynę, Wszystkie znaleźć bomby. bombę, no. to po prostu mamy jak na, dłoni, e, jak na dłoni przeciwnika i zauważyłem jedną rzecz, którą zresztą sam też robiłem. Wszyscy, Przeważnie wszyscy barykadu barykadują się w tym pomieszczeniu z bombą, więc praktycznie macie wszystkich czterech gości w jednym w jednym pomieszczeniu. Jak dobrze rozmyślicie akcję możecie ich wszystkich zabić. I za każdym razem jak grałem sytuacja się powtarzała. Przeciwnik, czyli terroryści siedzieli w jednym pomieszczeniu w czwórkę skitrani na leżąco na kuckach gdzieś po kątach a antyterroryści swat po prostu z każdej strony robił robił, robił, robił w chatę i rozwalał wszystkich. Nie? Więc to jest ciekawa, ciekawa rzecz jak oni ten balans zrobią, że będzie to wszystko ok. Czy znaczy, wiesz, to już jest zależne tylko i wyłącznie od graczy, tak? No bo e, słuchaj, e, nie musisz koniecznie kampić się i siedzieć przy tej bombie, tylko po prostu możesz sobie, nie wiem, stać i, i czekać, możesz stać przy drzwiach, tak? I, i, i czekać, aż, aż we, wejdą, e, wejdzie właśnie slot i wtedy ich wystrzelać wszystkich jak, jak kaczki, bo tego się na przykład nie spodziewają, tak? Bo byś się tego nie spodziewał, że ty wchodzisz do domu, to od razu headshot, no? No więcej ja myślę, że będzie, będzie du, dużo rozkminiania jeśli chodzi o tą grę e, dobra, więc Tomku myślę, że e, masz jeszcze coś o, o tęczowej szóstce czy jedziemy dalej? nie, myślę to wszystko, a jak, jak, jak kogoś, kogoś nie zachęciliśmy albo, albo chciałby się coś więcej dowiedzieć to na naszym kanale bezimiennym na YouTubie może zobaczyć parę, parę akcji z mecza, tam jest 13 minut filmiku więc może no, sam więc... ocenić. Tak, możecie ocenić, czy Tomek, czy Tomkowi dobrze szło. No, więc słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o betę, beta, beta wychodzi, chyba ją przesunęli w ogóle na początek grudnia, z tego co widziałem, bo czytałem, że chcą dopracować singla. Więc dlatego będzie w grudniu. Dobra, więc to tyle uszczepliwości jeśli chodzi o Rainbow Sixa. Zobaczymy jak to wyjdzie. No są jakieś nadzieje, aczkolwiek ja obolewam nad singlem i olewam to. Słuchajcie, jedziemy do gier, ogrywaliśmy różne gry i może ja zacznę od najgorącej premiery chyba tego tygodnia, czyli FIFA 16 słuchajcie, nie będę rozwodził się zbyt dużo nad FIFA 16, bo mam wrażenie, że nasi słuchacze w większości nie grają w FIFA tylko wolą inne, inne te, tego typu gry wolą Call na przykład, albo Assassiny, albo inne tego typu rzeczy więc słuchajcie, ja powiem wam o FIFA 16 po prostu po prostu o zmianach i, i postaram się przez to przejść w, miar w miarę szybko, więc jedziemy od początku, pierwsza rzecz ale to jest najlepsza FIFA na nową generację. W demo sobie pograłem i trochę się martwiłem, ale jednak jednak te dziesiątki meczy, w których, które rozegrałem, jednak zmieniam zdanie. Jest, jest to najlepsza FIFA, jaka wyszła na nowe konsole. Czemu? Przede wszystkim temu, że zmienili grę w obronie teraz nie ma górnych piłek z trójkątem, ci co grają w FIFA będą wiedzieli o co chodzi te piłki nie dochodzą do tych graczy tak jak, po, tak, tak jak powinni tak jak miało to miejsce w 15 czy 14 czy w innych FIFAch. po prostu ja mam wrażenie, że obrońcy są bardziej agresywni bardziej wychodzą do, do wszystkich odbiorów piłek, szczególnie do gry w powietrza i bardzo blisko trzymają naszych napastników, praktycznie jeżeli nie popełnisz błąd w obronie to ten obrońca powinien cały czas być przy tym napastniku albo przy najbliższym piłkarzu, więc na to warto zwrócić uwagę, więc podań z trójkątem, szczególnie górnych, kompletnie nie ma. I długie podania przez środek boiska Też nie ma sensu tego robić Bo mówię, obrońca jest bardzo Nie tyle agresywny Co po prostu bardzo wychodzi do tych piłek Można powiedzieć, że trochę jest agresywny Ma bardzo wysoką presję Więc, więc to jest fajne I dzięki temu powoduje, że te akcje Trzeba ją zupełnie inaczej konstruować Bo Sporo rzeczy, które były w poprzednich Fifach, tutaj kompletnie nie, nie wychodzi, więc trzeba rozkminiać na nowo i to jest świetne. I to jest świetne, bo to daje bardzo duże pole do popisu. Słuchajcie, poza grą w obronie, która bardzo wiele zmienia, tak jak już powiedziałem, poprawili trochę strzały. I bardzo soczyste są te strzały, bardzo mi się podobają Fajnie się strzela, ja strasznie lubię strzelać za pola karnego I non stop strzelam za pola karnego Od słupek, poprzeczek i od wszystkiego Więc minimalnie przesunęli tam jakieś suwaki Ale jest to odczuwalne i jest super Słuchajcie, jeżeli chodzi o resztę gameplayu To wydaje mi się, że, że to jest standard Bramkarze bronią w miarę podobnie Rzuty wolne, różne karne, wszystko jest wykonywane w ten sam sposób, no oczywiście doszedł spray, ale spray się uaktywnia czasami, chyba tylko wtedy, kiedy patrzymy na scenkę, więc nie zawsze, ale to akurat nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli chodzi o sam gameplay, to wydaje mi się, że to tyle. Oczywiście może tam są dodatkowe animacje, ale mnie one kompletnie nie interesują. Znaczy nie, no interesują mnie, ale, ale nie wpływają tak świetnie na rozgrywkę, jak właśnie ta obrona. I to jest dużo, i to jest dużo, i w tej fifi to jest naprawdę dużo. Słuchajcie, poza tym, może o trybach szybko, więc tak jak mówiłem w Ultimate, doszedł tryb draftu. W trybie draftu wybieramy sobie tych zawodników. Z pewnością wiecie, co to jest. Gracze, którzy grają w FIFA, wiedzą, co to jest. Więc słuchajcie, to jest strzał w dziesiątkę. Ten tryb jest świetny i jeżeli pokonamy wszystkie te cztery mecze to dostajemy naprawdę zajebiste karty do ultimate'a, więc powodzenia a wydaje mi się, że po prostu w tryb draftu będą grali najlepsi w ultimate w ogóle, więc jeżeli będziecie przegrywać już w pierwszym meczu no to wiecie czemu, być może trafiliście na mnie. A ten tryb e... draft Krystian to no? jest ten tryb, gdzie tam się liczy to kolesiostwo, jak ktoś się lubi to lepiej gra, jak ktoś się nie lubi to gorzej gra? Nie, nie, nie, nie. W, w drawcie bo nie wiem, czy grałeś w te karty kiedykolwiek, w ten tryb z kartami. No właśnie, tam jest tryb z kartami, że, że po prostu e, na początku dostajesz sobie drużynę. E, Składa, składa, która składa się po prostu z kart. Dostajesz tak, do o dajmy koło. na to 11 zawodników w polu i dajmy na to 7 plus zaraz się powiem, 7 plus 5, więc 12 na rezerwie i 11 w polu. Dostajesz 20, dajmy na to 3 karty, z nich robisz drużynę. I później wiesz, no później możesz kupować boostery. Tak, Czyli nowe do, do, dodatki, czyli, czyli otwierasz booster i masz no, nową paletę nowych graczy, możesz sobie ich wymieniać, albo wchodzisz na transfer yy, i sobie kupujesz zawodników, którzy za, za ceny yy, na markecie. Ceny są różne, więc yy, na tym to polega. I sobie zbierasz jak najlepszą ekipę, jak najlepszą ekipę sprzedajesz, kupujesz, sprzedajesz, kupujesz, sprzedajesz, kupujesz, grasz mecze, zbierasz końce, sprzedajesz, kupujesz. I w tym trybie, który już jest od, od wielu, wielu lat powstał właśnie tryb draftu, czyli jeżeli masz bardzo dużo końców, bo 15 tysięcy albo masz dużo złotówek i chcesz kupić to za złotówki, możesz kupić tryb draftu, który polega na tym, że losujesz na każdą pozycję pięciu zajebistych zawodników, robisz z tego drużynę i musisz przejść przez, przez turniej czterech meczów. Jeżeli przejdziesz, dostajesz zajebiste karty, zajebiste, zajebisty booster z zajebistymi kartami. Jeżeli odpadnie wcześniej, to dostaniesz tam jakąś nagrodę pocieszenia albo coś. I ludzie w to pompują, bo to jest gwarancja dobrych kart. Z tym, że trzeba mieć 15 tysięcy, gdzie za jeden mecz dostajesz od, i trzeba, tego, i trzeba dobrze. Tak, e, e, z, wiesz, to jest 15 tysięcy, a za jeden mecz dostaniesz od 400 do 7 do 600, 700, to, to już maksimum, e, więc trochę trzeba grać, żeby 15 tysięcy e, zdobyć, ale masz gwarancję, że jak dobrze ci pójdzie, to dostaniesz te karty, więc sam tryb draftu jest świetny, e, jeszcze w niego nie grałem bo pierwszy jest darmowy, chcę sobie zrobić najpierw skill'a i później go sobie z, e, przetestuję tak, żeby mieć większą pewność że, że po prostu wygrał go całego, e, bo jestem e, pewny po prostu w tym, że, że pewnie mi się no. to uda wcześniej czy później, no Dobra, ja potwierdzam to, to wszystko, co wcześniej mówiłeś gdyż mam małego brata, który jest fanem FIFA i oczywiście musiałem demo zainstalować bo inaczej to by mi chyba oczywiście, no e, i sam trochę odrałem, no i... Piętnastka to jest totalnie gra tak, do kosza. Tak, dokładnie totalnie. gra do kosza. Słuchaj, Piotrze, ja non-stop gram w FIFA na, naprawdę bardzo dużo meczy. W czternastkę naprawdę dużo ogrywałem, ale w piętnastkę ja ją sprzedałem po dwóch miesiącach rozegrając ja ją nadal mam, męcze. bo mam ją przypisaną no do końca, no, no, Bo no, ja tak, dostałem z Tak, sitz, tak, tak ale y, potwierdzam to, co mówi Piotrek. Piętnastka naprawdę była słaba. E, była tak. naprawdę słaba. Szesnastka jest naprawdę do, dobra jest. bardzo dobrą grą pikarską. W końcu to jest to, czego tak naprawdę potrzebowaliśmy od paru od. od tak. E, więc ja, ja tak, więc jak już powiedziałem o gameplayu, powiedziałem o trybach. E, o, o trybie. E, są kobiety kobietami. Nie grałem i nie będę. Nie wiem, po co one tam są, ale jeżeli... No, anżelii... Najnowsza i nie, nie, nie, nie, Znaczy powiem tak, nie szczerze, nie, powiem tak bo ja, ja, ja akurat to odrałem. No to ja, odrałem. ja w demie też ograłem, ale to tylko w demie raz i już więcej... E, no. Ale zauważyłeś na przykład to, że kobiety na przykład grają dużo bardziej br brutalnie tak naprawdę. Jest taka większa panina tak naprawdę. Ten mecz jest bardziej chaotyczny. Druga rzecz jest taka, że kobiety szybciej się męczą. W sensie nie mają takiego sprinta, jak nagle nie wiem, wyskoczył z, nie wiem, Messi czy mm -hmm. komik, tak naprawdę u mm -hmm. mężczyzn. Po prostu bierze się to jakby z, fizycznych, z, fizycznej, z fizycznej budowy kobiety. No i jest... Dużo słabsza, więc na przykład kiedy jesteś w polu karnym i chcesz strzelić goła, to ona będzie naprawdę dużo, dużo, dużo sobie kopać tą piłkę. Tak. Eee... Znaczy... I to no są no. takie generalnie małe rzeczy, które naprawdę zmieniają ten, to dranie kobietami w pewne takie widowisko, które ja bym nazwał po prostu draniem w piłkę w gimnazjum. Jeśli nie dodadzą DLC, no bikini stroje, no to będzie hit. Eee, tak. Eee, <śmiech> słuchaj <śmiech> Never gonna tak, jeśli, jeśli chodzi o, o tę kobietę No to mówię, ja zagrałem w to tylko raz I już więcej do tego nie wrócę Być może to co mówisz faktycznie jest Ale ja na to nie zwróciłem uwagi Ze względu na to, że mówię, że zagrałem tylko jeden mecz Faktycznie grało się trochę inaczej ale czy lepiej czy gorzej? Myś, myśle, myślę, nie, nie, nie można powiedzieć no tak, czy tak, lepiej tak. czy gorzej. Po prostu Le inaczej, inaczej, no. inaczej, inaczej jest z tym, że no, no, mówię, no tam jest jakiś tam może jeden ten tryb z tymi kobietami, a, a to jest to jest po prostu tak, żeby po prostu one były i żeby można było coś tam im zagrać, ale to nie w tak, żaden sposób. Trzeba pamiętać, że to są tylko e, rozwinięte. Trzeba no. pamiętać, że to są tylko reprezentacje jakby krajowe. Nie ma żadnych takich tak. ja normalnych. Nie wiem czy no, powiem, jakieś tam drużyny są ale, nie, znaczy, nie, ma z tego co wiem, to majo, miały być tylko, miały być tylko reprezentacje. Znaczy, trań. ja myślę, że dobrze, że się skupili tylko na tych reprezentacjach. Bo i tak mało wtedy, kto to, tak, to, to, to, tak, to tak. będzie gra, więc po co mają sobie y, marnować przez na modele tych i tak chyby, a, dalej. To nie a ma ten, sensu. A, a, można, a, a można, chyba Mistrzostwa Świata tam można jakieś rozegrać pewnie kobietami, więc, yy, więc jest w ok. E, słuchajcie, no to, to mamy właśnie te nowości e, i chyba jadę dalej. Jeśli chodzi o grafikę, grafika może minimalnie się polepszyła, dajmy na to jak co roku się polepsza niech będzie, że się polepsza jakoś bardzo tego nie zauważyłem pewnie nowe animacje, no ale Cała, ca, cała ta zabawa w obronie daje, daje dużo i, i, i to jest fajne. E, słuchajcie, zostawiłem sobie dwie rzeczy na koniec. E, pierwsza rzecz to standardowa muzyka. Muzyka w menusach w FIFA jest zajebista i zawsze twierdzę, że to jest zajebista. Zawsze była. Ale... E, oczywiście kompletnie nie w moich klimatach, ale idealnie pasuje do FIFA. Idealnie, po prostu idealnie niemal lepszej gry, w której to bardziej pasuje niż właśnie do FIFA. To jest po prostu emu, europejska muzyka popowa. Która świetnie pasuje wszędzie. Nasza znaczy, różna, też taka indie i tego typu rzeczy, zresztą każdy wie. Ale zostawiłem sobie coś na koniec. Na koniec zostawiłem sobie komentarz. Ten komentarz, jak dobrze wiemy, jest podobno zajebisty. Nagrywali go przez miesiąc. Z Szarananowiczem nagrywał go w tym roku nie pamiętam, ale zaraz wam to powiem. No ale to zajebisty wam... komentarz. Zajebisty ale... nie, nie, nie. <laughs> ja, ja... komentarz. E, dobrze, ale ja wam też powiem, czemu ja nie pamiętam tego. E, okay. Wiem, bo wstrząt sobie na język angielski. E, nie, nie, nie. nie, nie, nie, nie, nie, nie. <głos》>. E, no dobra, Piotrek, zaspojlorowałeś. E, tak, e, słuchajcie, e, jest nowy komentarz w FIF-ie, tak? E, ja oglądałem sobie wcześniej Eee, FIFA ogólnie. No, oczywiście jarałem się, dużo nie czytałem. Eee, I powiem wam, że widziałem po prostu filmiki, jak właśnie eee, Szpakowski z tym drugim, o, którego z, z, zaraz znajdę. Eee, Laskowski, o właśnie o niego mi chodziło, jak z Laskowskim właśnie sobie siedzą i nagrywają sobie i on jest tam po raz pierwszy, bo już Szaranowicza nie ma, tylko jest Laskowski e, i jak sobie tam nagrywają i w ogóle jak to wygląda o, od studia, więc no, ogólnie bardzo fajny filmik, pewnie fani już to też widzieli. E, słuchajcie, no przez miesiąc, powiem tak, e, przetestowałem sobie ten komentarz e, i powiem wam tak, jeżeli chodzi o Szpakowskiego, to kompletnie tam się nic nie zmieniło, kompletnie, kompletnie jest to samo. No, może dograł więcej nazwisk, może dograł jakieś tam no, nowych nowe zdania, ale tego naprawdę jest mało, ja, ja, nie, ja nie zauważam, że tam jest coś nowego. Natomiast jeżeli chodzi o Laskowskiego, Laskowski ma charakterystyczny głos, e, z pewnością e, z, mam nadzieję, że zauważyliście, że tam jest e, nowy drugi komentarz oprócz Szpakowskiego, e, bo być może, chyba miałem nawet znajomego, który nie zauważył tego, a gra co Fifę, nie, no tego chyba się nie e, nie ale ale okej. ok. okay. On, on tylko dopowiada, jak to miał dopowiadać, no dopowiada tak jak tak jak dajmy na to do, dopowiadał kiedykolwiek jak coś komentował, więc wychodzi mu to w miarę w porządku. E, więc jeżeli chodzi o cały ten nowy komentarz i w ogóle, och ach ich, nie, jest to standardowy komentarz i tam się kompletnie nic w tym nie zmienia, po prostu e, jest w, po prostu nie ma już nudnego szaranowicza. Tak, wiosra, no dajmy no na to. Więc powiem wam, że bez szału i ja ogólnie sobie zmieniłem na angielski. Tym bardziej, że nie wiem czy wiecie, drodzy słuchacze. Z pewnością wszyscy w Polsce grają z polskim komentarzem, wcale się nie dziwię. Ale na przykład jak gracie sobie z angielskim komentarzem, to wyobraźcie sobie, że przy niektórych aktualizacjach on jest aktualizowany. I bardzo często dowiadujecie się, na przykład, e, o tym, że ostatnio jakaś drużyna angielska grała ostatnio jakiś tam mecz, i dowiadujecie się, o, i on no, normalnie mówi o meczu, który miał na przykład, ty, e, który, który miał miejsce tydzień temu. I to jest fajne. To jest e, tak, jakby na bieżąco w jakiś tam sposób generowane i, i, i nagrywane są e, dodatkowe słowa, chyba że to jest wcześniej nagrany i oni coś tam odpalają w tym. Chociaż nie jestem do końca pewny. Tak czy siak na pewno słów, słów, słów zdań i wszystkiego angielski ma stosunkowo więcej, dużo więcej niż polski. Znaczy tu ci przyznam rację, bo jak my sobie załóżmy z kolegą gramy w FIFA, no, no. To, to co parę meczy zmieniamy sobie właśnie język, język komentatora. I po niemiecki, po francuski, po tam hiszpański. Jak w polskim właśnie tak jak mówisz, co, jakiś czas coś mówią, tak na przykład właśnie w angielskim czy w hiszpańskim, to im się tam morda nie zamyka, no ten hiszpański mówi, to wiesz, że no, my gramy i się no, śmiejemy tak z jest, tego, tak jest, tak jest. ale to naprawdę w innych komentarzach niech Polski tych właśnie tych, tych, tych, tych, tych skryptów jest o wiele lepiej, nie? o wiele więcej. Tak, ja, ja w ogóle z ciekawostki wam podam, że właśnie mi kolega ostatnio powiedział, że chyba jest e, irański, albański. Wie, wiem, że jest jakiś taki ostro, e, ostro egzotyczny komentarz w FIFA, więc ja myślę, boże, tam w ogóle Mają Tam w, ogóle, grach, w, w, ogóle, w FIFA, nie? nie? E, tak, więc e, słuchajcie, e, tak już e, raz e, to jest dobra FIFA. E, to jest e, dobra FIFA e, bardzo mi się podoba. Jedyną rzeczą, do której mogę się przyczepić i co faktycznie irytuje mnie to, to bardzo duża ilość żółtych kartek. Bardzo duża. E, słuchajcie, co drugi faul. E, powiem wam tak. Dwa na trzy faule to jest żółta kartka. W, w dwóch faulach na trzy. Więc e, słuchajcie, czasami takie pro proste faule to jest żółta kartka. E, z jednej strony to jest ciekawe stosunkowo. E, no z drugiej strony mało realistyczne też. E, ale, Ale... Trzeba się po prostu do, do tego przyzwyczaić i ogarnąć, że czasami bardzo proste faule dają nam żółtą kartkę. Szczególnie, że też bardzo łatwo, bardzo, bardzo łatwo faulować w polu karnym. Ja mam zawsze z tym problem. Eee, muszę to po prostu ogarnąć. Eee, I powiem Wam, że tyle. Uczymy się po prostu tej gry na nowo, szczególnie w defensywie i w ataku. Eee, polecam, polecam każdemu fanu piłki nożnej. Słuchajcie, FIFA jest świetna w tym roku i powiem tylko krótko jeszcze o PSie, że PS też jest świetny w tym roku, ja jeszcze do końca nie wiem mam, już już pograłem pierwsze mecze, ale na razie nic wam nie powiem powiem wam tylko tyle, że demo PSa 2016 jest zupełnie inne i zupełnie gorsze niż pełna wersja, nie wiem czemu ja pograłem sobie i w demo i w pełną wersję, to są dwie zupełnie inne gry jeśli chodzi o PS. A więc nie sugerujcie się jaki ten PS jest w tym roku jak nie pograliście w pełną wersję to tylko tyle, jeśli chodzi o ciekawostkę i tyle, jeśli chodzi o Fifę. Słuchajcie, na zakończenie, na zakończenie powiemy jeszcze o jednej grze, o grze, która jest ekskluzywem na PS4 i oddaję głos Tomkowi. No i ta gra ma, jeżeli chodzi o marketing, to Sony dostaje karnego, karnego siusiaka Jeżyka. za to, że... Jeżyka, tak, Jeżyka, tak, no. że... Że tej gry nie próbuje, no kurczę, no to ta gra jest naprawdę fajna. słuchajcie, em... Grałem w tą grę z moją dziewczyną. Graliśmy na zmianę. Każdy wybór. Aha, e... się, się, się zdziwiłem, że można grać w dwie osoby dokonywaliśmy na zmianę. Raz ja, raz ona, raz ja, raz mm -hmm. ona i przyznam się, że więcej trzymała pada ona niż ja, ale mi się to bardzo podobało. Bo na samym starcie powiem, że ja do tej gry podszedłem bardziej do, bardziej do, jako do filmu niż do gry. tak? O czym ta gra w ogóle opowiada? No to Ta gra opowiada o, o grupie przyjaciół, no, którzy co roku wybierają się do jakiejś tam posiadłości w górach. Chyba tam jednego, jednego z głównych bohaterów jest to jego rodziców ta, ta, ta posiadłość. No i niestety pewnego, pewnego roku dzieje się tam coś bardzo złego. Nie będę spoilerował, bo, bo to też jest bardzo fajna sprawa. No i mija troszeczkę czasu i grupka po tych samych przyjaciół Minus tam ileś postaci, postanawia zrobić, zrobić taki, no, e, oddać hołd tym swoim, e, tym swoim powiedzmy sobie, mm, przyjaciółom, którzy tam coś im się B stało. No i postanowili odwiedzić kolejny raz w tym samym składzie e, tą samą posiadłość w tych górach, tak. E, no i to jest e, mechanicznie, jeżeli chodzi o stronę mechanicznej, no to to jest po prostu. Ta gra ma w sobie wiele mechanik, mechanik z takich gier jak na przykład Heavy Rain, jak, jak z The Walking Dead, jak z Beyond. Też, też niektóre elementy bardzo mi przypominały taką grę jak Fahrenheit, a, Indigo Processi na przykład. Bardzo duże nastawienie w tej grze jest na, na podejmowanie przez nas wyborów, które, które no po prostu zmieniają losy danego bohatera. Bo, jeżeli chodzi o, o sterowanie postaciami, no to mamy przyjemność sterować każdym, każdym z kolei, tak? Każdym po troszeczku sobie pochodzimy, porobimy w tej grze. Gradzieli się, powiedzmy sobie, na, na różne etapy, które się fajnie tak między sobą przeplatają i, i, i powiedzmy sobie, pomiędzy tymi etapami mamy wybór. Mamy typową grę, która przypomina na przykład stare rezydenty, tak? Jeżeli chodzi o ustawienie kamery, o styl poruszania się, mamy statyczne, statyczne kamery, e, które, które, bardzo budują klimat, tak? Bo, bo czasem zobaczymy w oddali jakąś postać, cień postaci albo jakieś tam, jakieś tam inne rzeczy, które bardzo fajnie budują klimat i no po prostu ogląda się to tak, jak na początku wspomniałem, bardziej jako, jako film niż jako grę, ale to nie jest wcale minus, jak dla mnie, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o tą grę, no bo, no bo to jest to jest to jest efekt zamierzony tak potem macie takie elementy przygodowe gdzie musicie coś połączyć ze sobą podnieść jakiś przedmiot który też zmienia dalsze dalsze losy tam powiedzmy naszych postaci i dalsze dalsze losy fabuły i jeżeli chodzi o dokonywanie wyborów to jest jak dla mnie najważniejsza część tej gry yy, tu zastosowano coś takiego można to potocznie nazwać e, efekt motyla tak? czyli, czyli bardzo, bardzo nieiwna jakaś tam akcja albo jakiś mało znaczący szczegół może po prostu tak zmienić naszą przyszłą ścieżkę e, że po prostu doprowadzi do śmierci jednego z bohaterów jeżeli chodzi o śmierć e, jak to przypadło Przestało na takiego typowego horrorka dla, dla stolatków, gdzie, gdzie po prostu e, kiedy w piwnicy coś zastuka, zamiast grupa trzymać się razem, to jedna osoba schodzi i sprawdzi, co się dzieje. E, te, te wybory są naprawdę. E, kurczę, fajne, to jest fajnie to jest zrobione, bo jeżeli chodzi o wybory, to. I nie wiem, Krystyna, jak oglądałeś jakiś horror, to nie miałeś, e, nie miałeś takiego czegoś, że mówiłeś, e, mówiłeś do siebie, kurde, nie idź tam, idź w lewo, przecież tam, tam masz bezpieczną drogę, czemu się pakujesz na przykład w ciemny las, tak? E, pewnie, że tak, bo na ogół ci aktorzy w tych horrorach zawsze idą tam, gdzie nie trzeba, prawda? No, więc to, oczy, oczywiście, że tak, szczególnie blondynki, on, one lubią chodzić tam, gdzie nie trzeba. No, no, no. no dokładnie, a, a no, no, no. Tutaj, tutaj możesz właśnie e sam dokonać tego wyboru i sprawdzić, czy był to dobry wybór, czy był zły wybór. I powiem Ci szczerze, że e, za, każdym razem, za każdym razem efekt mnie bardzo zadziwiał, bo, bo nie było to, co sobie zaplanowałem. I, i to był bardzo fajny zabieg, ponieważ no, e, powoduje to, że czujesz się, jakbyś oglądał po prostu film. Tak? No, to fa fajnie to, fajnie to wy wyszło im, tak? Jak mhm. wspomniałem, to, to grałem z moją dziewczyną to i e, wybory dokonowaliśmy na zmianę i bawiliśmy się przy tej grze genialnie. E, można uznać za plus tą i, i naprawdę dziwię się, że, że Sony tak to tą grę olało, tak? E, tak. Ja też się dziwię szczególnie, że ta gra miała bardzo dobre recenzje wszędzie, to raz, a dwa, że e, ja, ja do końca... Zastanawiałem się nad nią, bo powiedz mi, jak to wygląda w stosunku do Heavy Raina, dajmy na to, jak to jest podobne do Heavy Raina, w ogóle czy, czy to można poru porównywać do siebie, bo ja właśnie miałem wrażenie, że, że to jest taki Heavy Rain, ale w dużo mroczniejszych klimatach. Można, można to porównać do siebie, z tym, że trzeba zaznaczyć jedną rzecz, że w a Until Dawn jest o wiele więcej gry w samej w sobie i więcej akcji, tak, no, i... W Heavy Rainie miałeś więcej tych elementów, właśnie poznawania fabuły, takich quick time eventów, niż bardziej poruszania i sterowania postacią. Tutaj rzeczywiście sterujesz tą postacią. I wybory, i te wybory, no w Heavy Rainie te wybory tak naprawdę to, no kurczę, sami wiemy, że, że no fakt faktem ta było 16 czy 32 inne zakończenia, ale one tak naprawdę się różniły tylko i wyłącznie tym wariacjami zakończenia, tak, Mogłeś mieć zakończenia hmm. A połączone z B albo B połączone z C albo C za A i tak dalej, i tak dalej. Tutaj kurczę, powiem Wam, że te postacie mogą zginąć w każdym momencie i... i końca gry może nie zobaczyć nikt, może mogą przeżyć wszyscy, bo za to jest też pucharek na przykład. A też na przykład jak skończyliśmy grę, oglądałem sobie na YouTube inne wariacje tych wszystkich wyborów, jakie podjąłem i byłem bardzo zdziwiony, bo na przykład postać, która mi umarła bardzo szybko, jeżeli chodzi o etapy w grze, tak, na, na przykład, u, na filmiku na YouTubie u kogoś innego, ta postać dotrwała do samego końca, więc, więc no, kurczę, jestem ciekaw. Fajne, fajne, no to, to wydaje się ciekawe. To aż, aż chce się sprawdzić w ogóle, na przykład, jeszcze raz przy przejściu, nie? Tak, dokładnie, bo, bo na przykład, jak, jak moja dziewczyna podjęła jakąś decyzję, z którą ja za bardzo się nie zgadzałem, tak, no to byłem zaskoczony efektu. I kurczę, gdybym wiedział, że taki będzie efekt, tak samo bym wybrał, bym, jak ona. I, i tu, jest, tu jest fajna, fajna ta sztuczka zastosowana, że na przykład coś, co zrobicie na początku gry może mieć, e, może mieć bardzo duży wpływ na to, co zrobicie później i, i, i macie po prostu... Trzy możliwe warianty wyjścia z sytuacji. Na przykład raz wybierzecie dobrze, raz wybierzecie, drugi raz wybierzecie też znowu dobrą, dobrą drogę, drob, dobrą odpowiedź, ale przez to, że na początku gry zrobiliście coś nie tak, no to ta trzecia i ta trzecia, ten trzeci wybór i tak wam nic nie da, bo na początku powiedzmy sobie, no zjebaliście, tak? I, i to też jest naprawdę kapitalny kapitalny pomysł. No. Co mi się mhm. sobie, co mi się jeszcze tak w skrócie podobało, yy grafika grafika naprawdę robi wrażenie ale jest nierówna no i jako grafika jeżeli chodzi o postacie mimikę, mimikę postaci no to jest pierwsza liga tak to się może równać z, z twarzami z Kilzona e, ślicznie ślicznie te postacie wyglądają no po prostu czasem w niektórych momentach traciliśmy rozróżnienie że, że gramy w grę, tylko po prostu kiedy moja dziewczyna sterwała postacią, ja się patrzyłem na scenki przerywnikowe i ja się po prostu bawiłem oglądając bardzo fajny fajny horrorek. I więc grafika jest genialna pod pod tym względem. Ale jeżeli chodzi już o otoczenie, no to jest nierówna, bo czasem są naprawdę słabo wyglądające pomieszczenia. Powiedzmy sobie jakieś tam etapy. Ale, ale grafika, no jest, jest, fajnie to wygląda i trzeba powiedzieć, że jako grę, która zaczęła swoją karierę na PlayStation 3 i była, e, i była e, produkowana na PlayStation Move, no to to, co z nią zrobili na sam koniec, no to trzeba bić brawo, bo naprawdę fajną, fajną grę zrobili, tak? Różnorodność postaci jest, no mów kwestia, tak? Nie, myślisz, że można muwa używać? Można no. używać kontrolera ruchowego w, w tym, w żyroskopu, w DualShocku 4. Tak? A, na początku a, a. wybieracie, macie możliwość grania na przyciskach, quick time eventach mhm. albo po prostu przełączyć na te ruchowe. Wydaje mi się, że to byłoby taki sam styl jak, jak w Heavy Rainie na tych pałeczkach PlayStation Move, tak? E, no dobra, Tomku, bo ja się zastanawiałem nad tym jedną rzecz, ty mówisz, że t, y, twoja dziewczyna w to gra. No, no właśnie, jeżeli chodzi o Heavy Raina, no to tam był nie był taki, znaczy był cięższy klimat, ale nie był straszny klimat, a tu mam wrażenie, że to jest straszny klimat. No i powiem Ci szczerze, że ja w takim strasznym klimacie raczej chyba moja dziewczyna nie chciałaby w to grać, a powiem Ci, że w Heavy Rain'a by pewnie pograła. Więc powiedz mi, jak tutaj jest z tą strasznością, czy jest się czego bać, czy ta gra jest choć trochę straszna, czy, czy nie? Właśnie w sumie dobrze. Fajnie, że mnie naprowadzasz i, i, i, i trzymasz w ryzach, bo w sumie gadamy o horroru, o hororku, a nie powiedziałem nic właśnie o tych elementach, jeżeli chodzi o ten gatunek, czyli czyli typowe jumpscary. Mm -hmm. e, powiem Ci tak, e, bardzo fajna sprawa jest zastosowana, ale też z drugiej strony jest to bardzo, no, kurczę, zwalili to. Po pierwsze, e, nastrój budowany jest stopniowo. tak? Na początku, na, na początku zaczynacie się aż nudzić, e, czy, oczekując Aż, powiedzmy, jak to się mówi, gówno uderzy wiatrak, ale jak to się zaczyna dziać, to się zaczyna dziać tak, że po prostu no, adrenalinka leci, leci, leci aż do końcowych napisów. scare'ów jest mało, ale to ze względu na to, że klimat narasta napięcie i rozluźnia to napięcie szybciej, szybciej niż pojawi się jumpscare. Tak? I po prostu no, szczerze to ja podskoczyłem może dwa razy przy takim, przy takim momencie, którego się kompletnie nie spodziewałem. A były momenty, kiedy na przykład ze zbliżoną kamerą otw ot ot otwieraliście szafkę i, ta, i ten moment się aż sam prosił, żeby coś tam w tej szafce leżało, albo wyskoczyło, albo żebyście jak zamykali tą szafkę i, i odwracali się do swojej postaci, to żeby coś stało przed wami. Kurczę, takich momentów tutaj nie ma. Klimat, mhm. klimat jest naprawdę w późniejszym etapie, tak powiedzmy od połowy gry robi się taki... Piątek 13, można powiedzieć. Tak? Gdzie, gdzie po prostu goni nas jakaś postać. Nie chcę nic mówić, jak, co tam się dzieje, bo naprawdę można popsuć zabawę, więc, więc no, takimi ogólnikami powiem, że no, jest trochę, jest trochę gore, jest trochę fajnych patentów z różnych horrorów, takich jak na przykład Spiły, tak, te zagadki różne takie. Jest, jest jakiś główny zły, są, są inne takie typowe elementy horrorów. No i ta kamera, klimat... no. Straszny to ten horrorek nie jest, ale to może być tylko moje wrażenie spowodowane tym, że po prostu usiedliśmy z dziewczyną przy tym tytule, jako przy filmie i się dobrze bawiliśmy, tak, śmialiśmy się nieraz w niektórych momentach, czasem się przestraszyliśmy, czasem byliśmy skupieni, ale bardziej traktowaliśmy to jako taki, no, sobotni hororek, tak? Mm -hmm. Czy Ty Tomku to przyszedłeś? Tak, skończyłem to tylko raz, bo, bo po prostu musiałem gierkę przyjacielowi oddać, mm -hmm. miałem wypożyczoną, ale żałuję, że musiałem ją oddać, bo tam rzeczywiście można, można podejmować bardzo dużo fajnych innych wyborów i, i za każdym razem widzieć inne efekty tego, więc no tak na dwa, trzy razy można spokojnie tą grę przejść, bez znudzenia. Tak, tylko wiesz to bardziej mi chodziło o czas, o ile Ci zajęło przejście całej gry. Cały patent z tą grą polega na tym, że akcja się dzieje w ciągu jednej nocy, tak? tam jest 10 etapów, więc każdy etap gramy tak około powiedzmy od godzinki do półtorej godzinki, więc można powiedzieć, że ta gra jest na 10, na 12 godzin, coś takiego. Mhm. Nie, nie, masz, mhm. nie, masz uczucia, nie masz kompletnie uczucia, że ta gra jest y, krótka, tak, że mogłaby być dłuższa. Ona jest idealna, ona jest taka, jaka powinna być, tak? Czyli w, w, wydaje mi się, że jeżeli chodzi, o, e, jeżeli chodzi o długość gry, to mniej więcej chyba jak w heavy rainie e, tego typu czas. E, fajnie, f, fajnie, fajnie, więc widzę, widzę, że to jest taka mroczniejsza wersja heavy raina. Czyli ogólnie możesz jak najbardziej polecić, czy jest tam coś, co mogło Ci się bardzo, bardzo, bardzo nie podobać? Znaczy to, co mi się nie podobało, to w sumie już już powiedziałem, jak, jak opowiadałem o tym, czyli no, gra nie jest nierówna graficznie, tak jak już powiedziałem, e, troszeczkę Aha, no to, źle operuje to właśnie przypadłość. W... No. Dokładnie, troszeczkę operowanie tymi emocjami, narastaniem ciśnienia jest takie troszeczkę takie no, no mogli się bardziej postarać. E, mhm. No i też właśnie tutaj jako minus sobie zaznaczyłem to, że czasem ten nasz wybór rzeczywiście okazuje się całkiem czym innym i niestety nieraz można zapłacić czymś życiem za to, że tak powiem. Ale to też jest jako plus, więc, więc no, to zależy tak naprawdę od człowieka. tak? No, czasem mi się podobało konsekwencje wyborów, czasem nie, ale najgorszą rzeczą jaka istnieje w tej grze to jest polski dubbing. Ludzie. Ludzie, to, to, to, to, to nawet tego po trzech piwach nie można zdzierżyć, tak? No Pomijając kwestie techniczne, że, że tekst tekst mówiony nie, nie, nie jest synchronizowany z ruchami e, ust postaci i przy tak realistycznym no to, to jest słabe, to jest tak, słabe. Tak, a szczególnie przy tak realistycznym odzorowaniu postaci, że naprawdę oni wyglądają jak żywi aktorzy na, na ten, to wygląda jak chiński, jak, jakby Chińczyki mówili po angielsku, wiecie jak te dubbingi wyglądają, nie? Że, że... Tak, ale, ale mogłeś sobie tylko napisy odpalić, polskie? Nie, nie, nie, ja i, znaczy wiesz, ze względu na to, że ma dziewczyna za bardzo po angielsku e, nie, nie umi i nie lubi grać, to włączyliśmy mm. po prostu polski dubbing bez napisów, niczego. Po polsku całkowicie tą grę mieliśmy. Można oczywiście włączyć angielski dubbing i polskie napisy, co? To będzie chyba najlepszym rozwiązaniem dla każdego gracza. No ch chyba, że jesteście na dobrej bombie i chcecie się pośmiać, to włączcie polski dubbing tak i skoczcie tą grę. Mm. No przepona wam padnie. Naprawdę. Mm -hmm. uh, Okej. Okay. Ja w sumie nie mam Co do tego więcej pytań Fajna gierka Zastanawiałem się nad nią Być może kiedyś ją kupię Jak będę miał na to więcej czasu Bo tylko czas mi nie pozwala Grać w tego typu gry Dobra, słuchajcie chłopaki, będziemy pomału kończyć Już mamy trochę na karku, jest w sumie w miarę późno, więc trzeba pomału kończyć Myślę, że 43 odcinek dobieg końca W to ostatnio graliśmy, drodzy słuchacze I w większości tych gier wam, jak słyszycie, polecamy A myślę, że teraz będzie coraz więcej tych gier więc standardowo Zapraszamy Was, żebyście wchodzili na Naszą stronę bezimienny.pl, na padportal.pl Oczywiście na, na Nasz kanał YouTube Pamiętajcie, że na YouTubie mamy wrzucamy odcinki Więc możecie słuchać nie tylko Przez swoje aplikacje podcastowe, ale również przez YouTube'a, poza tym jak zwykle są filmiki na Twitchu, MGS5 i ostatnio słyszeliście Rainbow Six, więc jak coś wpadajcie i lukajcie co tam się dzieje, więc słuchajcie, no to był 43 odcinek podcastu Bezimienny, ze mną był standardowy. o Tomek Zawadzki no hej, ja bym chciał jeszcze pozdrowić tutaj naszego słuchacza, który komentuje i daje nam feedback. Mm -hmm. po, ka po każdym odcinku e, Pawła Matuszewskiego super, super. Mam nadzieję, że przysłuchasz kolejny i powiesz jak to mnie było źle słychać. Przez pierwsze 25 minut, tak. <grych> e, tak, więc Tomek Zawadzki, e, pozdrawiamy Cię drogi słuchaczu. E, był z nami też Piotrek Zaborowski. Dziękujemy Ci Piotrze. Nie ma sprawy i polecam się na przyszłość. E, tak, e, jak słyszycie, e, Rafała nie było, był z nami e, ja się... też Krystian e, tak, jak yeah, ktoś mnie zapowiedział, ale fajnie, e, słuchajcie tak, był z nami on, Christian, Christian Kender, czyli ja byłem e, i słuchajcie e, to tyle, zapraszamy was do kolejnego odcinka który prawdopodobnie będzie za dwa tygodnie ale nie, jeszcze nie wiem, zobaczymy więc e, trzymajcie się e, grajcie w gierki e, i miłego wieczoru. Cześć. Hej. Hej.